Cześć, tu Piotrek. Jak dobrze wiecie, mam dla was wyjątkowe ogłoszenie. Nie będzie mnie w podcaście przez pewien czas... Pojawiły się ważniejsze rzeczy, którymi muszę się po prostu zająć. Nie martwcie się. Nie odchodzę z ekipy bezimiennego podcastu. Nadal będę publikował teksty. Nadal będę stał na straży funkcjonalności całej strony i całej reszty rzeczy. Więc jakby coś nie działało, to wysyłacie maila. Dodatkowo jakby ktoś bardziej szukał kontaktu ze mną, to będę się udzielał na nowo utworzonej naszej grupy facebookowej. Chociaż będzie to raczej rzadziej niż częściej. Twitter sam w sobie odchodzi od stawka na jakiś czas także, więc raczej tam mnie nie szukajcie. Inaczej mówiąc, jak potrzebujecie specjalnego kontaktu, to piszecie albo maila, takiego staroświeckiego albo piszecie po prostu na grupie i ja spróbuję się odpowiedzieć wtedy, kiedy będę miał czas. Tak więc, tyle z mojego ogłoszenia. Ja się z wami żegnam. i do usłyszenia za pewien czas. Pa, pa. Tak, jak, jak już zapewne usłyszeliście Piotrka, no Piotka z nami nie ma, robi sobie może mniejszą, może większą przerwę, tego jeszcze my nie wiemy, on chyba też e, raczej jeszcze nie wie. No bardzo nam przykro, że go nie ma, oczywiście jak e, będzie chciał do nas wrócić, to drzwi są dla niego zawsze otwarte i będziemy razem kontynuować nasz wspólny projekt. Projekt, e, który dzisiaj ze mną będzie nagrywał Jacek Kaleta. Witam wszystkich. No i wyobraźcie sobie, że mamy dziewczynę w naszym podcaście, a jest to Justyna Radziszewska. Siemano. Witamy cię bardzo Justyno serdecznie, ja mam na imię Christian Kender, będę prowadził ten odcinek. Odcinek o, numer, o numerze 11, mam nadzieję, że wspólnie fajnie spędzimy czas. No właśnie, Justyno może chwilkę o tobie. Skąd jesteś, w co grasz, no i w ogóle coś, coś o sobie. czy. Przedstawienie się jakieś takie małe. No więc y, jestem ze Szczecina, w co ja gram. Prawie we wszystko, co jest możliwe. Ale głównie lubię RPG wszelkiego typu. Ostatnio męczę Dragon Age od jedynki, od oryginów. No, ale nie, że... ta gra czasu wymaga. Tak, a wy w, w masa efekty grałaś trochę, czy nie? Aż tak ze strzelankami nie, papa, nie aha, przepadam. Aha. A wy w starsze, w starsze e, Dungeons Dragons, jakieś Baldur's Gate, Icewind Dale? Neverwinter. Neverwinter, never Neverwinter, never Tak. E, no, Elder Scrolls? Też. Ale utknęłam. Zapętliłam się w takim momencie, że ginę co 5 sekund. Okay, a, w kółko jest to samo. Tak, A w Wiedźmina grałaś? Na pewno grałaś. No oczywiście. No, tak. moja, moja dziewczyna też w to gra. To, to wszystkie dziewczyny w to grają, więc <głos> e, więc jest e, w porządku. Dobra, więc przedstawiliśmy wam się. Dzisiaj powiemy o tym, o streamowaniu ogólnie gier. E, Jacek wymyślił taki temat, czy Twitch Gaming Live i YouTube mogą zastąpić nam granie na konsoli. Czyli siła czwartej generacji. Powiemy parę słów sobie o tym i zastanowimy się nad tym problemem. Dobra, więc przejdźmy do wiadomości ze świata i Jacek może niech zacznie, co tam ciekawego dzisiaj nam przygotował. No to już ostatnio na PlayStation Experience albo Game Awards, już dokładnie nie pamiętam, ogłoszono remaster starego Final Fantasy VII na nową konsolę Sony, czyli na PlayStation 4. I mimo, że wszyscy oczekiwali jakiegoś nie wiadomo czego, to tak naprawdę ten cały remaster to będzie pociągnięcie starej gry, która już dawno była wrzucona na PSN, do Full HD i to jest praktycznie wszystko. Nic innego nie zostanie zmienione, nic nowego nie zostanie dodane. Według mnie jest to żerowanie na sentymencie ludzi, ale no... Tak. Ktoś się na pewno trafi i to kupi. E, dokładnie tak, tym bardziej, że ja słyszałem, że to ma być w ogóle brane. E, jest na PlayStation 3 podobno jakaś tam wersja PS1, to, to się nazywa... I podobno ma to dokładnie ta, tak samo wyglądać. Tam, no, myślisz, że wrzucą większą rozdziałkę i 60, no 60 klatek, dobra, wow. Ale wrzuc wrzucą yy, Full HD? W tym? Chyba nie nawet. Tak się zarzekali, że wrzucą Full HD, lekko wygładzą całą pikselozę. Uh -huh. I z tego, co widziałem na filmikach, no to nie ma już tej pikselozy. Bo pamiętam, jak kiedyś odpaliłem na 40-calowym telewizorze Final Fantasy VII, to niestety nie dość, że gra była w oknie, uh -huh. Tak ją rozciągnąłem za pomocą no, opcji na telewizorze, to po prostu piksele zjadały siebie nawzajem. No tak. Gdzie na PS-wicie czegoś takiego nie było, bo mogłem sobie dowolnie rozszerzyć ekran i tak dalej, więc wyglądało to o wiele lepiej niż na dużej konsoli. Teraz na PS4 na no to wygląda to jeszcze lepiej, ale to raczej nie jest powód, żeby kupować to po raz kolejny. E, dokładnie tak tym bardziej, że powiem Ci, że ja w fanem Fantasy 7 nie grałem. Wiem, że jest to jeden z najlepszych JRPG-ów, jakie w ogóle kiedykolwiek wyszło, a może jeden z najlepszych gier, jakie kiedykolwiek wyszły. I powiem Ci, że mógłbym sobie w coś takiego pograć, ale nie jak, w takim stanie, jakim to będzie wyglądało, bo oni praktycznie biorą jeden do jednego. I nic nie poprawiają, to, to jest żaden remaster praktycznie, więc szkoda, szkoda, szkoda. Myślę, że Square Enix dostaje ee, kopniaka w tyłek, i niech się wezmą do roboty, niech zaczną robić normalne gry, a nie takie w cudzysłowie badziewie, bo, bo to jest dosyć słabe. I, i, I w sumie Jacku masz rację. E... No I wydają jeszcze dwa finale w przyszłym roku jakoś. Znaczy, jeden na pewno w przyszłym roku, a drugi nie wiadomo kiedy, więc. Czternastkę, piętnastkę, pięt, piętnastkę. 15, 14 też tak, MMO. Tak. MMO, tak, tak, tak. No, Plus no... type zero na PS4, które będzie portem z PSP. Mm, a w ogóle mieli wydać jeszcze, mieli zapowiedzieć jakiegoś nowego RPG, JRPa, na przyszły rok słyszałem Co się? O... Oni tam zapowiadali. Czy, Co, coś... też coś w stylu Final Fantasy pamiętam? Tak, Włączenie tak, Final tak, Fantasy tak. i Monster Huntera, to było na pewno. Bravely Second zapowiedzieli też, a tak to jakoś mi się nie obiło o uszy. O. Żeby dali jakoś coś super nowego. No tak, e, szkoda, e, szkoda trochę tego finala, bo faktycznie żerują na, na sentymencie jakimś tam, e, e, fanów. To tak jakby nam Mariana z Pegazusa wrzucali odświeżoną wersję taką samą, no nie? Albo, Tetris'a, no, Full HD. Na Wii U. No, na, nie, no, ale na Wii U to jest kon konkretny Marian. Ej, to, to jest konkretny Marian. Przynajmniej dla mnie to jest konkretna gra. E, dobra, więc myślę, że temat final możemy zamknąć. E, Justyna nam powie o trochę o Vicie. Justyna nam przygotowała e, wiadomość. Co tam, Justyna, przygotowałaś? Powiem szczerze, znalazłam jakiś new. Wydają siedem nowych gier na Wite W przyszłym tygodniu wychodzi Suikoden 1 i 2 które są przerobione z PS1, a w przyszłym roku chcą zrobić banner saga Resident Evil Revelation 2. O dada da przenieść? I Towerfall Ascension. Tego nie znam. To wyszło na PS4. To wyszło na PS4. No to, to jest takie e, kanapowy, kanapowa kooperacja wszyscy przeciwko wszystkim. No. Oko. I jeszcze jedna gra z, e, Super Time Force Ultra. To też ma być na PS2, tak, tak. ale tego też nie znam. Nie co to jest, ale ma być. No ale będzie Octodad, więc... Wow. Ma to będzie ciekawe. E, ja powiem wam szczerze, że czekam jedną... Bo mam Witę, mam ten przycisk do papieru, chociaż wy go używacie. Mm -hmm. u, mnie, u mnie na ogół leży w szufladzie, ale czekam na jedną grę, na Witę właśnie. E, I to ma być e, ta gra free-to-play o koncertach. Tworzenie koncertów. To wydaje się... Pamiętam, pamiętam, ale tym może być niewielki problem, ponieważ jak... Nie będziesz się neta, to w to nie pograsz. no, wiesz, no jeżeli gram w Witę, to <grym> powiem Ci, że częściej gram w domu niż, nie wiem, gdziekolwiek wychodząc. Więc dla, dla mnie to nie jest problem, ale ten tytuł wydaje mi się taki w miarę w porządku, chociaż na tą Witę no to, no to wychodzą dosyć średnie te gry, ale, ale to wydaje mi się okej. Okay. Znaczy Witam ma teraz swój renesans po tym, jak ogłosili ją martwą. Samo banner saga o tym świadczy, który jest genialnym RPEG-iem z komputerów. Mhm. I w sumie polecam każdemu. Oczywiście banner Saga 2 się pewnie nie doczekamy na wicie, ale no coś. Jedynka jest równie zaczna więc. Tak. E, no w, w porządku, no, w, w, w, widać, że chyba jakieś japońskie RPG będą wychodzić na naszą Witę. No, Sójkoden Jedynka i dwójka. Ja wygrałem e, tak dawno, że już nawet nie pamiętam za bardzo o co mi nich chodziło. Tak. E, ja w ogóle na swojego Windowsa poczciwego ściągnąłem sobie dwójkę właśnie. Ktoś zemulował i wrzucił w, jako aplikację do telefonu, można sobie pograć. Więc jeżeli macie Windowsa 8, to możecie sobie ściągnąć taką grę i Final Fantasy 7 też można ściągnąć. Za darmo. Po prostu. A jest na pewnie czeka na Octodad. No pewnie. Ja się zastanawiam w ogóle, jak te kontrole zrobię. Nie wiem, od spodu jakieś te macki. Może być całkiem zabawne. Ja tylko widziałem to na, to w ogóle na PlayStation 4 wyszło też, ale no to takie... Było chyba w plusie nawet. Nie, nie, w plusie nie było, w plusie nie było, nie było? na 100%. E, ale ale e, mogło wejść do plusa, bo to jest taka właśnie chyba gierka e, bardziej do plusa. E, dobra, więc czekamy na produkcję z Vito, z Wito już w przyszłym roku, wow, może coś się ruszy w końcu z Tobitą. Słuchajcie, no ja przygotowałem parę rzeczy. W ten weekend był PlayStation Experience, o czym powiemy w, w, o czym powiem później, ale najpierw powiemy o rozdaniu nagród. Nazywa się to Game Awards 2014. To było w Las Vegas. Przeglądałem siatku, co tam jakie były nominacje, co, co wygrywało strzelanki i różne, różne tego typu rzeczy. No, niestety, jestem całkowicie poza tym. Teraz mam internet spotkamienia, gdzie to wszystko ledwo chodzi, więc nawet nie mogę oglądać streamów. E, dobra, więc ja tylko powiem o może o takich najciekawszych studiach, że e, najlepszym stud, e, no, o najciekawszych nominacjach i, i w zwycięstwach, w zwycięstwach, ja powiem, e, e, grę roku, powiem na samym końcu. Ale na przykład najlepszym studio, studiem okazał się, okazało się Nintendo. No nie dziwię się, oni wydają chyba najwięcej gier, które mają na metakrytyku powyżej 90%. Tak, i są to dobre gry, w sensie, że no, no tak, tak, tak. S są to do dobre gry i te studio, jedno z niewielu studii, nie zawodzi. Chociaż Blizzard był też w nominacjach, no ale Blizzard robi tego stosunkowo mało. Tak, I jedna gra rocznie chyba. To, to tak, jak dobrze pójdzie. Jak dobrze pójdzie, e, dokładnie. E, więc kolejną, e, kolejną może tutaj tak będę wybierał, żeby nie zamulać. E, najlepszy remaster e, wybrali GTA V. Hmm. Dużo nie musieli się wysieć. No nie. No. E, więc, Ale myślę, że GTA 5 naprawdę jest to świetnie zrobione, widok FPP, super, super. Ja myślę, że, że jest OK. Tutaj było jeszcze ten Halo The Master Chief Collection, The Last of Us. Nawet po Pokémony były Omega Rabi. To jest to jest remaster. Ja nawet nie wiedziałem, że że, że to że to ten że te remaster no jest. No bo to kiedyś było na, w tym, w y, 2D, to chyba było na, na Boya albo na NDSa. No, no, no, no. A teraz to przerobili na modłę Pokémon X i Y. Ale według mnie to Halo powinno wygrać za najlepszego remastera, ponieważ to, co zrobili przy dwójce, to jest po prostu cudmiut i orzeszki. Tak. The Last of Us i GTA V to się mogą schować pod kamień i nie wychodzić. E, no tak, znaczy, widzisz, ja, ja do końca się też z tym nie zgodzę. Znaczy... Znaczy nie chodzi mi o samą grę i zawartość i tak dalej, ale o to ile pracy włożono w tego remastera i co zmieniono tak naprawdę, no to nie czarujmy się, The Last of Us to było tylko podbicie do 1080p, tak? Znaczy, znaczy nie, nie, było tam no, tak, tak, tak, fs, jeżeli, tak, jeżeli, no tak, tak, tak, ale e, tu mi bardziej chodzi o, wiesz, o, o GTA V, tu dodali naprawdę sporo elementów, radia... Yy, no tam... dobra, ale nie czarujmy się, dodanie radia jakiejś tam muzyki to nie jest jakieś mega wyzwanie. Widok FPP. W GTA tak naprawdę 5, pięć... no dobra, widok FPP dobrze, ale no GTA 5 na PS4, od tego na PS3 to różni się tylko tym, że dodali trochę więcej tekstur i podbili grafikę tak naprawdę. E... I dali wszystkie DLC. No, e, powiem Ci, no no no. A spójrz na Halo 2, które przeszło totalnie gruntowną. Od nowy, tak? Mhm. Wszystkie modele, wszystkie kaccenki, wszystkie głosy nagrane od nowa, wszystko praktycznie. Tak, ale to, to z mojej perspektywy, powiem ci, że halo 2 Halo 2 jest jedną z najgorszych części Halo dla mnie, z całych, z całych tych wszystkich czterech części. Ja pograłem trochę w jedynkę. Przeszedłem jedynkę, pograłem trochę w dwójkę, bo mi się nie podobała. Trójkę, w trójkę najwięcej grałem, i w czwórka. Czwórki już nie miałem Xboxa po prostu, więc, więc nie grałem, ale widziałem u kumpla i bardzo fajne było. Ale wydaje mi się właśnie, że ta dwójka była najgorszą częścią dla mnie. Znaczy, ja grałem tylko w Combat Evolve na PC, ponieważ mhm. jeszcze nie miałem Xboxa ani nic, żeby to w ogóle odpalić. Pojedynki w ogóle nie miałem, więc tylko ta wersja na PC mi została, ale no szału dla mnie ona nie robiła tak naprawdę. E, no dobra, no okej, okay, dobra. Więc ten, tą nominację zostawmy. Mamy najlepszy tryb sieciowy, tutaj wygrało Destiny. Dziwię się, czemu nie ma Drivecaba. E, no. Tak, ale, ale no, wygrał Destiny. Myś, myślę, że zasłużenie sporo osób w to giercuje i giercowało. Jeszcze tutaj z nominacjach mam Hearthstone'a. E, no, nie miałem przyjemności w to pograć. E, Magic the Gathering w świecie WOWA. Tego taki bardziej przystępny. No, tak, tak, tak, tak. tak. Tylko, że, że ja jednak czytałem, że z tymi niektórymi, z lepszymi kartami, to tam trzeba ostro kombinować i. I... No, albo kupisz, albo musisz farmić. no Tak, ale czegoś takiego nie lubię, bo e, mam tą alternatywną. Ja lubię Champions of the e, Duels e, Place Walker, coś takiego. Wyszło. Duels of the Champions. O, o to mi chodziło. O, kurczę. E, już, już dawno tego nie odpalałem, ale bardzo mi się to podobało, właśnie bo tam po prostu farmisz, farmisz, farmisz. E, masz ten Heist, kupujesz sobie te dodatki, wypadają ci randomowe karty i jest ok, nie? a tutaj chyba jakoś to inaczej jest rozwiązane I, i trochę mi to nie podeszło. Tym bardziej, że stylistyka tej gry nie podchodzi, jest taka... No typowy WoW, typowy Blizzard. No, no, czarujmy no się. Tak. chociaż czarujmy Nie Nieważne no... jaką grę zrobią, to i tak praktycznie wygląda podobnie. Chociaż no, Diablo 3 dla mnie ma przynajmniej jakiś inny urok, klimat. To tak no, jest to samo co w bowie według mnie. Jeżeli no, znaczy, o ten... dla mnie w... o styl, w... o. WoW, jest, WoW jest taki bardziej cukierkowy. taki Taki... No nie wiem. No, znaczy, Wo WoW jest Blizzard robi w ogóle. takie gry epic fantazy, tak? Gdzie no tak. wszystko musi być napakowane, wszystkie kobiety muszą mieć duży biust, w ogóle zbroja waży tonę, no ale się ją nosi, tak? Mhm. No i każda gra Blizzarda taka będzie, tego nie przeskoczymy. Nawet są taki jest i to widać po tych obrazkach. No tak. Tym, tam za dużo tego nie ma, ale no, te wszystkie obrazki na kartach, te wszystkie awatarki i tak dalej, no to jest w tym stylu. Eee, no tak, eee, dobra, więc eee, weźmy sobie kolejną. Eee, tutaj mam najlepszą grę akcji i najlepszą grą akcji okazało się Śródziemie Cień Mordoru. Eee, nie zaprzeczam. Tak, Ju Justyna grałaś w to? Grać nie grałam, ale patrzyłam jak Jacek gra. Aha, no właśnie, powiem wam, że rewelacja, rewelacja szczególnie system walki rewelacja, rewelacja i chyba będziemy to co odcinek powtarzać, że Assassin musi się z tego uczyć. W skrócie, Shadow of Mordor to jest najlepszy assassin, którego Ubisoft nigdy nie zrobi. I tyle. Tak. E, dobra, strzelanką, strzelanką najlepszą okazał się Far Cry 4. Ja akurat bym z tym po, polem, polemizował. Tym bardziej, że w nominacjach był. Już pomijam, że Wolfenstein był całkiem niezły, ale Titanfall. Dla mnie trochę odświeżył gatunek strzelanin ogólnie. No bo Far Cry to, to nie wiem, no, dla mnie by były z odcinaniem kuponów takim trochę. No ale tutaj chyba bardziej chodziło o strzelanie singlowe niż takie multiplayerowe, a Titanfall jest typowo i czysto na tak, multi. Tak, to, to z tym masz rację. No tak, to, to faktycznie. Eee, chociaż Titanfall e, chyba kampanii nie ma tam, Jacku, żadnej. Znaczy jest taka wciśnięta na siłę, ale też w tryb multi, że masz jakiś tam przerywnik i ci mówią, zabij iluś tam przeciwników i po prostu ty to robisz, to no nie? Mm. No I tak. I to jest cała kampania, tam nie ma żadnej większej fabuły, ani nic. No okej, okay. a ja akurat z tym się nie, nie zgodzę, ale to, to, to taka osobista ocena. Dobra, e, i zamykając ten temat powiem, że grą roku zostało. E, Justyna gra w to i o tym mówiła, chodzi o Dragon's Age Inkwizycja Dobry ten Dragon Age jest? Justyna, trochę tak? No czy nie, no, Inkwizycji nie tknamy Aha, bo ty jest... Z... dopiero na jedynce, tak? O... Po kolej, musi być. No tak, tak, no bo ona tak. pisze zasadę, że nie ruszy kolejnej części, dopóki nie przejdzie poprzedniej. A to e, fabularnie się to łączy w jakiś sposób? Bo ja nawet nie wiem. Ledwo co. Ja grałem ledwo w jedynkę co. i dwójkę i ledwo co to się łączy fabularnie. Już dwójka z trójką bardziej, ale no jedynka i dwójka to jest tylko ten sam świat, to samo uniwersum. E, no tak. E, no, no to okej. Okay. To zostało grą roku. Na pewno sprawdzę tego, tego Dragon Age'a. Bo no, wydaje się dobrym rpg świetne, świetne oceny. I, I myślę, że sprawdzę. Będę miał swoje własne zdanie na ten temat, ale, ale jest to rzecz, którą na pewno chcę sprawdzić. E, dobra, więc zanim jeszcze przejdziemy do sprzedaży, ja mam parę swoich wiadomości, które po prostu e, pa, pamiętałem i o których chcę powiedzieć. Otóż, Jacku, w internecie pojawił się gameplay Uncharted 4 Nie wiem, czy przeglądałeś go. No mnie ta gra za bardzo nie jara. No tak. E... Cała seria to dla mnie takie mech na 10, ale no. Tak, więc jest około 15 minut gameplaya, głównie rozgrywa się w dżungli. A no słuchajcie, no ta gra wyjdzie, do... prawdopodobnie ta gra wyjdzie dopiero za rok, więc już pokazują gameplaya gry, która wyjdzie za rok. I w sumie jest się czym pochwalić, ta grafika jest niezła, ale ja jako fan y, Uncharted'a spodziewałem się czegoś lepszego. E, jed... No tutaj masz drugą wielką fankę Uncharted, której kiedyś kupiłem, Uncharted mhm. jedynkę wyszedłem do pracy, wracam po 8 godzinach, a ta siedzi i mówi, że skończyła grę. Następnego dnia musiałem jej kupić, kolejne dwie części, więc... Nieźle, nieźle. No powiem wam, że ten skok jedynki do dwójki był ogromny ogromny. Już dwójki do trójki nie, no bo to tam graficznie było, było po prostu trochę lepiej. Ale ja, ja póki co nie widzę dużego skoku z trójki do czwórki. Osobiście. A na które Cię części najbardziej podobała Uncharted? Jedynka, dwójka, trójka? Czekasz na czwórkę, czy nie? No, najbardziej to mi się podobała jedynka. Dlaczego? Głównie dlatego, jak to się nazywało, tą łodzią podwodną. Wchodzisz do lasu, a tam łódź powodna. Dżungla. No, dżungla, Nieważne. A ten Golden Abyss podobał Ci się w ogóle. No! To, to na wicie, to, nie... to tak? tak? Tak, na wicie. No, no, no, Gdyby nie fakt, że trzeba sterować całą witą i macać po ekranie i podświetlać, to by było dobrze. Nie no, fajne zabawki, ale no, na podróż pociągiem to raczej się nie nadaje. No nie, nie, nie. nie. Ale powiem Wam, że ten właśnie ten Uncharted na wicie bardzo ładnie wygląda, prawda? Ja, jak na taki sprzęt, super, dla mnie super to wyglądało. Ja widziałem tam jakiś jeden screen z tego Uncharted nowego, to mhm. tam nie wiem, jeden bohater wyglądał tak nienaturalnie dla mnie. Nie wiem czemu, ale no, jakoś dziwnie. Tak patrzyłem na niego i tak... Nie, nie. Tak słabo. No tak. E, dobra, więc chciałem tylko powiedzieć, że jestem, e, że tak powiem, e, średnio nastawiony do nowego Uncharteda, aczkolwiek... E, Lubię bardzo tą serię, ale ta czwórka, jakoś mnie tak nie przekonuje, znowu ta dżungla, znowu to wszystko wygląda podobnie, no dobra, może trochę ładniej i to oświetlenie i tak dalej, ale czegoś mi tam brakuje, no zobaczymy dalej, jak ta gra, będzie, lepszy. Jak ta gra będzie się rozwijać. No ten nowy był niezły, ten nowy był niezły, ale ale no, Uncharted 2 to dla mnie był, była taka idealna gra w tym klimacie. E, dobra, więc Uncharted'a chcę zamknąć. E, powiem wam jeszcze parę ciekawości. E, był gameplay Street Fighter'a piątki. Wychodzi w ogóle Street Fighter 5 ale mnie to raczej e, nie jara. G Lubicie Street Fighter'a ogólnie? Ogólnie tak. Justyna to jest maniakiem, ja tam średnio. A, czyli gra jednak. Aha, czyli, czyli Blanka, jakiś, e, czekajcie, e, K Keno, K K o, już nie pamiętam. tych, tych, tych, tych, tych <śmiech> Sakura, Sakura. Rison. Tak, Izo. Vega, Vega, pamiętam Vega. Vega, no. A, no. Takie no, no, nazwy pamiętacie? Tak, tak mówiłaś tak. grać w to kiedyś na Pegasusie, ja, na pleju. Na emulatorze? No, na emulatorze, nie. Tak, więc wychodzi piąta część, wygląda jak czwarta. Dla mnie to się wiele nie różni, dla mnie jest to to samo, ale ja nie siedzę w tym systemie, więc, więc nie wiem, pewnie jakieś tam zmiany są. Chcę jeszcze powiedzieć o dwóch grach. Pierwsza gra zapowiedzieli nowego gadowora na PS4. Dla mnie rewelacja. Ale już oficjalnie tak, oficjalnie. Czy to tak, dalej tak. ten nie, nie, nie, nie, nie. Lodową To już to już jest oficjalne. To już jest oficjalne. Bodajże dzisiaj albo wczoraj dzi nagrywamy w niedzielę, więc dzisiaj albo wczoraj, ale chyba wczoraj wieczorem już wyszła informacja, bo jest ten PlayStation Experience 20-lecie PlayStation. E i zapowiedzieli właśnie Gadowora, że robią nowego Gadowora. Rewelacja. Dla mnie rewelacja. Czekam na nowo nowego next genowego Gadowora. Kratosa i co on tam będzie nie robił. Ja jestem zaeranym. Nie wiem jak. Ja było. wyznaję tylko pierwsze trzy części naszej, znaczy, trzy główne części tej serii, a te wszystkie pomniejsze jakoś mech. Szczególnie ten ostatni Ascension, który po miesiącu już był za 90 zł, ponieważ był tak słaby. No tak, tak, tak, tak, bo tam w ogóle ten, ten multi na siłę, chociaż jedni mówili, że dobre, te multi, dru drudzy też takie sobie, e, mniejsza o to, więc ja ogólnie jestem zajarany, bardzo się cieszę, że seria wraca, bo tam było, że, że już kończą, że już więcej nie robią, a tu jednak, super, dla mnie super, e, słuchajcie, a jeszcze powiem w ogóle o dwóch rzeczach, e, pierwsza rzecz, zanim przejdę do finału, którym jestem e, kompletnie zajarany, powiem wam, no już teraz będzie nieaktualne, ale być może dowiecie się, co straciliście. Ze względu na to, że jest dwudziestolecie PlayStation, EA ze względu na współpracę daje za darmo trzy gry. Wiedziałeś o tym, Jacku? Jasne. A, Mam czy... je już nawet dodane do koszyka no, no, okay, i oczywiście ja w nigdy nie nie zagram. E, Tak. Więc na PlayStation 3, pamiętasz, co było na PlayStation 3? Na PlayStation 3 było Mirror's Edge. Dokładnie, Mirror's Edge, który ma już 100 lat, ale dali za darmo. Na Vite dali tego Most Wanted'a, który dla tak, mnie... Tak, który był... ma oszukane AI i tak. nie polecam nikomu grania w singla. E, ja tak samo. I na PlayStation 4 e, dali nowe Plants vs. Zombie Garden Warfare. E, no, pierwszy mi się podobał, ten jakoś nie, nie mogę się przekonać do tego widoku 3D. No, ale to wszystko macie za darmo. Jak są, słyszycie, te, słyszycie teraz tego podcastu, to już nie macie, przykro mi. Ale przynajmniej wiecie, co straciliście. Ale pewnie. Ale te plancy to są już inne. To nie są takie jak te wszystkie poprzednie. Nie, nie, nie. nie, nie. Te, są to, to... te dwie części. No tak, nie. tak, to znaczy... Yy, ja nie wiem, czy dwójka była taka oficjalna. To chyba była taka dwójka. Nie, to jest już trzecia część tak naprawdę. Było plan zombie Jeden to taaak, stare. Wiem, było. Potem była dwójka Lost in Time, które obecnie jest tylko na telefonach i tabletach. Tak, i nie na Windowsie. No. Tak, ale było praktycznie takie samo jak jedynka, no nie? Tak, tak. Nie tak. do końca. No ale dalej chodziło o to, że ten tak, tak, broniła tak. się izometrycznie, tak? Tower Defense. Tak, no ale, ale to free to play, bo, więc poblokowali większość tych roślinek i cokolwiek trzeba było zrobić, co trzeba było płacić. No, wiadomo, taki Dick Move. No ale ta trójka, czyli ten Garden Warfare, to już praktycznie taki Tower Defense typ TPS, więc. Tak. Już nie e... tylko, że rozstawiamy te nasze kwiatki i tak dalej, dalej ale jeszcze zasuwamy w ogóle jakimś tam chwastem i strzelamy do zombie, no nie? Dokładnie tak było. Znaczy, to dla mnie jest zbyt cukierkowe i, i, no okej, no jest za darmo, no to możecie sobie ściągnąć, a ja nie będę zaśmiecał dysku, a co tam. E... Ale dla dzieci w sam raz, nie? Tak, tak, no, nie tak, tak, tak, tak. Dla dzieci w sam raz. Znaczy, jak ogarną sterowanie, bo sterowanie jest trochę cięższe niż jednak, e, jak grają w te Tower defense'y Wszystkie. E, dobra, więc, więc to i na końcu chciałem powiedzieć wam o rewelacyjnej grze, na którą czekam. Jacku, nie wiem, czy widziałeś. The Order? Nie, nie, nie, nie, nie. Dopiero zapowiedzieli. Dopiero zapowiedzieli. Ja wczoraj mm -hmm. widziałem półtorej minutowy e, trailer z tego. Dla mnie to jest rewelacja. E, gra nazywa się The Forest. A, to już... Tam... To jest to, co PewDiePie grał? Tak. W co? W trakcie odcinka. PewDiePie grał w Forest. To, to, w alpha, tak? To, to już jest... To jest już na kompie od jakiegoś czasu. Aha, no to, to nie wiem, no bo ja tu wiesz, ja wchodzę sobie na swoje konsolowe strony i tutaj wychodzi mi filmik The Forest. Ja patrzę, co to jest. Wow, ale świetne. To jest jak Minecraft i Don't Start praktycznie. Dokładnie. Tylko, do w settingu dżungli, tak? Z dzikusami. Ale, tak, ale z dzikusami, ale powiem Ci, że w dosyć mrocznych klimatach. No i w 3D. W bardzo ładny 3D. Fajnie wygląda, bo to, no tak, no i widok jak z Minecraft'a. No i powiem Ci, że fajne. Bardzo fajne. Jeszcze masz możliwość budowania sobie tam tej okolicy. Szałasu tak, na drzewie Tak, dokładnie szałasu, jakichś tam różnych desek, coś tam. No dla, mnie, dla, dla, mnie, dla mnie to w ogóle to wyglądało rewelacyjne. Miało taki Bicia cięż... tubylców nogą. tak Ciężkim rocznikiem latem jestem właśnie ciekawy. Jak gdzieś tam jesteś w lesie, wiesz przy ognisku, rozpalasz ognisko, słyszysz jakieś głosy. No kurczę, no, no wow. No. Dla mnie pomysł Powiem świetny tak, jest. Możesz to sprawdzić, ale to tak nie działa. Jak ty to opisujesz, że tu jest ognisko i tam głosy. Bo to praktycznie zawsze wyglądało tak, że jak już byli kusi to praktycznie... Był krzyk od razu i biegli na ciebie. Nie było żadnego skradania, nie było żadnej taktyki. O ile prostu... biegli. No, o ile biegli. Czasami się rozwalali od drzewa, czasami wisieli w powietrzu, czasami w ogóle wystrzeliwało ich. No Dostali dobra. nogą, to lecieli nie wiadomo na ile. Ale mhm. no, to alfa była, czy tam beta. No tak, ale jak zewarana warana z komodo, który wdrapuje się na niewidzialne drzewo i w ogóle ścinam to drzewo nogą, no to jednak Domej, ale... ale no, y, powiem Ci, że no ja widziałem tylko ten trailer i zrobiło to na mnie wrażenie, fajnie, że to wychodzi na nasze konsole, no i ja mimo wszystko czekam i, i powiem Ci, że fajne, fajne, fajne, by będę chciał to spróbować, chociaż Minecrafta nie lubię, ale tu może będzie ok. E, dobra, więc tyle w tym temacie, możemy zamknąć e, nasze tematy z wiadomościami różnymi, przejdziemy do naszej sprzedaży, no i słuchajcie, no tu już po tygodniu się wszystko zmienia. GTA 5 spada na trzecie miejsce, pierwsze jest oczywiście Call of Duty, drugie FIFA 15, GTA Far Cry 4, na piątym mamy Unity, później dwa razy Pokemony Drive Club, e, no i co, no i spadło, e, Jatku. GTA 5 utrzymało się raptem tydzień na pierwszym miejscu, i koniec. No ja się temu nie dziwię, no Przecież to jest remaster, tak? Wszyscy już prawie ograli to na PS3, a ci co nie ograli, no to wiadomo kupili, ale to jest po prostu za mało ludzi, żeby utrzymało się na pierwszym miejscu. No i chyba tylko ta ciekawość z trybu FPP mm -hmm. znęła ludzi do kupienia tego na PS4, więc... No i no. no, tak. Chociaż ja tak patrzę, pierwsze miejsce Call of Duty, drugie FIFA i trzecie GTA, wszystkie te trzy gry mam, nie? Eee, no, ale... Ale, ale no, sz szkoda trochę, bo Mimo wszystko, wiesz, no to jest Rockstar i gry Rockstar jak Rockstar, no tak, no może faktycznie, że, że już dużo ludzi ma te GTA, chociaż tam, tam chyba już 30, ponad 30 milionów w, wyszło tej piątki. No tak, Rockstar Rockstarem, ale pierwszy raz wydali remaster tak naprawdę, więc no, coś, co no, już wszyscy no tak, mieli. Tak, tak. No bo Rockstar sam w sobie z klasą, tak? Jak słyszę, że jest gra Rockstara, oczywiście nie mówimy o piosku, który nienawidzi Rockstara, no tak. Za grę Team Bondi, mhm. ale też już z tym. No, a to jak słyszysz Rockstar, że wydaje grę, no to wiadomo, rzucasz się na to od razu, nie czekasz, aż zapowiedzą, zapowiedzą po prostu, nie wiem, wersję na kolejną generację. E, no tak, tak, tak. E, spoko. E, więc e, piąte miejsce Unity spadło, nie? Tak to szybko dosyć. Już, Jestem w szoku, że w ogóle się utrzymało w dziesiątce. Nie, no bez przesady, no w końcu to nie. Ty, asasyn. ale słyszałeś, ostatnio wydali patcha do Unity. No to chyba... Poprawia stabilność gry i podnosi klatki o 2%. Teraz z 15 będzie miał 15,8 klatki. Nieźle, e, nieźle I, i, i tak będzie skakać. Ja w ogóle teraz będę się spotykał z kumplem, który ma Unity i sobie popytam się o ten tytuł, czy faktycznie mu klatkuje. On, on, on jest takim graczem, on po prostu gra, więc on, on może nie zwracać na takie rzeczy uwagi. I jeżeli zwróci na to uwagę, to naprawdę ta gra musi skakać, bo on. on... To coś się dzieje. Tak, to, to naprawdę musi się coś dziać. Jeżeli ja mówię, ty skaczeć i te nowe Unity? Ty, no, skarżę, faktycznie. No, to, to, to, naprawdę musi skakać. Jeżeli on mi coś takiego powie, to, to, to faktycznie musi skakać. No dobra. Zapnijmy Jacku, sprzedaż. Przejdźmy do naszego głównego tematu. Głównego tematu, który wymyśliłeś. Temat brzmi, przypominam, czwarta siła nowej generacji. Czy Twitch, Gaming Live i YouTube mogą zastąpić granie na konsoli? Jacku, to był Twój temat, oddaję Ci głos. No tak, od razu chciałbym nawiązać do nowego odcinka South Parka, który wyszedł kilka dni temu. Kto nie oglądał, to radzę, żeby nadrobił przed słuchaniem dalej, ponieważ on idealnie odwzorowuje to, co teraz się dzieje wśród młodzieży i w ogóle wszystkich graczy. I tu Justyna jest takim jak gdyby przykładem tego, ponieważ ogólnie teraz wiele ludzi woli po prostu obejrzeć, jak ktoś gra w jakąś grę, na Twitchu, na YouTubie, na Gaming Live, niż samemu w nią zagrać. Nie wiem czemu wolą po prostu patrzeć zamiast samemu, ale no, według mnie to jest trochę tak dziwne, no nie? Sam mam kumpla z Forum site, który przed zakupem każdej gry, praktycznie ogląda całość na YouTubie, ponieważ musi stwierdzić, czy ta gra mu się spodoba, no to według mnie to jest strzał w stopę, -e, no bo nie czarujmy się, po co on kupuje grę, jak już ją całą widział na YouTubie, no nie? Już zna wszystkie twisty fabularne, wie co gdzie zrobić, no to po prostu się mija z celem, no nie? A wy jak sądzicie? No na co ty myślisz? Znaczy tak, ja wychodzę z założenia, że jak kogoś nie stać na grę, to sobie może obejrzeć, jak ktoś gra. A na przykład jak ktoś tylko ogląda, no to to już jest takie, no nie zastąpi to tej całej emocji. Tak, dokładnie. No dobra, no ale spójrz na to tak, jak masz konsolę w domu, masz na przykład to, co teraz słuchasz ostatnio, Tales of Xillia albo Danganronpa 2, to wolałabyś to oglądać na YouTubie, czy grać sama? Sama, ja nawet nie obejrzę trailera. No właśnie, a zobacz, że są ludzie, którzy mają kupią ci grę, ale na przykład nie będą chcieli w nią grać, tylko sobie obejrzą na YouTubie. No to, to już jest głupie. A, e, Ty, Krystian? No, powiem ci, że e, ja lubię oglądać czasami, jak ludzie grają. Tylko, że, że to wiesz, e, e, na, na przykład, nie wiem, od, odpalę, nie, nie grałem nigdy w Wolfensteina, ale tak na przykład chcę sobie zobaczyć, jak to wygląda, e, jak koleżka sobie w to gra i tak dalej, to sobie gdzieś tam odpalę po prostu g, stream live, no bo na PlayStation 4 mam taką możliwość i tam sobie oglądam te, te, te, właśnie Twitch. Tam jest ten Twitch i sobie oglądam te streamy. No i w porządku. No nie no wiadomo, że ja się w to jakoś tam nie skupiam w tym za bardzo. Po prostu sobie coś tam leci, ja sobie patrzę, o dobra, no graficznie jest ok, coś tam, coś tam, co coś tam gada, śmiesznie gada, czy jakieś takie rzeczy i tyle, ale ja jakoś tak nie odnoszę do, do tego, że. Mógłbym oglądać streamy, bo w ogóle pomijam fakt, żeby obejrzeć koleżkę, który na przykład przychodzi, nie wiem, całego Wolfensteina, no to to, to dla mnie trzeba być trochę walniętym, żeby, żeby coś takiego zrobić, weź oglądaj 8 czy godzinny stream. No właśnie, jak jeszcze rozumiem oglądanie tak naprawdę urywku, urywku streamu, tak, albo tak, to, to no. recenzji, tak, gdzie jest pokazany gameplay, no to jeszcze to obleci, bo wtedy obczajasz, czy ci się gra może spodobać. No ale jak ludzie oglądają całe gry i potem mówią, no podoba mi się, może kiedyś kupię, nie? No ale to już po co wtedy kupować, jak już tak widzieli wszystko i gdzie tu będzie zabawa z tego? No, jak on będzie szedł, będzie widział, że o, tu mi wyskoczy potwór, o, tu muszę zrobić to. Nie, nie, to, to, to jest w ogóle dla mnie bieda w ogóle. Jak ludzie w ogóle chcą... Słuchaj, e, ja na przykład bym musi, mógł się jeszcze zgodzić z jakimiś takimi rzeczami, że nie wiem, gram w jakąś straszną grę. Dajmy na to ten e, Outlast ostatnio był straszny, albo ten Evil Win. I na przykład raczej tego nie kupię, ale zobaczę sobie, jak e, ktoś tam gra i mogę sobie tak oglądając ca cały, cały gameplay z całej gry e, po prostu... Eee, będę wiedział co w tej grze chodziło i tak dalej, i mogę sobie razem z koleczką przejść. I nie będę się też w jakiś sposób bał, bo są lu ludzie, którzy nie odpadą takie gry. Eee, Dobra, ale to jest grę, jeszcze... której nigdy nie kupisz. No tak, no właśnie, to jest gra. To jest też różnica. Tak, tak. A, jakbyś, a chciałbyś oglądać grę, którą mi tak kupisz? No, chyba, że to będzie FIFA. To tak. No, no, no, FIFA się nie da ze spoilerować, no tak? No nie, nie, nie. FIFA jest jedna bramki, są dwie. Eee, nie, ja ja ja myślę jadku, że to by e, to by e, to by nie miało żadnego sensu w, w tym momencie. Znaczy, powiem ci, że w większości grach jak gram, no niestety gram w takie szamba trochę, e, w których ta w, ta fabuła nie, nie ma sensu. No bo tak na tą w RPGach ma sens, tak jak ostatnio przeszedłem Battlefielda. To ta super RPG, tak. To, to w ogóle to dla mnie ty. Po co w ogóle ta fabuła tam jest? A, autentycznie. więc, więc Jeszcze zależy, ja Jadku, w jakiej grze. Jeżeli faktycznie grę, gra nastawiona na daną jakąś tam fabułę i, i, i jakąś historię, to okej. Okay. Ale jeżeli to właśnie będzie jakiś taki... no Mówię, tak jak Call of Duty, chociaż nawet, nie wiem, Dark Souls, to chyba no chyba też może spokojnie oglądać, jak inni grają. Prawda? Jadku, to bardziej PvP niż singla, tak? Ponieważ tak jakby, no... Tam jest bardzo dużo smaczków i sama ta gra daje dużo satysfakcji, jak ją się przechodzi samemu. Bez pomocy innych. No właśnie, a nie, nie miałeś jakiejś takiej rzeczy, że oglądałeś na przykład, o nie wiem jak zabić tego bossa w Dark Soulsie, a i odpalę sobie jak ty sobie gra, o a to już wiem jak go zabić. I zabijasz? Milion razy. A, milion razy, tak? masz tak, masz tak. A? Trafiłem się tak, bo już czasami po prostu nie miałem siły, jak w Dark Souls 2 wpadałem na bossa, który był tak jakby watachą szczurów, no nie? mhm. Mm i po prostu jak tłukę dwa strzały padam i nie wiedziałem, kogo zabijać. Dopiero wtedy mi znajomi powiedzieli, że muszę bić szczura, który ma jakiegoś tam irokeza, no nie? O Boże, to... Weź na to wpadnie w ogóle. No, spoko. No ale już ten na przykład ogląda PewDiePie namiętnie. Naszego ukochanego Szweda. No dobra, no ale ogląda... No, nie będę gra w te gry, co on gra. Na pewno? Rzeczmy, że do Last was oglądałaś jak grała. No, ale nie? najpierw przyszły. No dobra, no ale co o tym sądzisz? o tym się, jak je już to, to jest oglądam. dobre, czy to jest złe, czy jak ci przyjdzie koleżanka i powie, że przeszła grę na YouTubie, to czy uznasz ją za gracza? Nie przeszła grę na YouTubie, ona obejrzała, jak ktoś przeszedł. Grę. No, ale ludzie mówią, że przeszli grę na przykład, a potem się okazuje, że na YouTubie albo na Twitchu, albo na Gaming Live. Serio? No? Co nie widziałeś? Nie. No masę takich ludzi. Mój znajomy się ostatnio chwalił, że przeszedł wszystkie trzy Soulsy w jeden dzień. A potem wyszło, że na YouTubie, nie? YouTube ma platforma do grania, no. No spoko. A co, spacja była jako, nie wiem, strzelanie? <śmiech> nie wiem, może siłą umysłu to obsługiwał, nie wiem. Tak, podświadomie mówił kolesia i bo mówię ci. Ale co sądzisz o tym, że ludzie teraz bardziej wolą właśnie oglądać niż grać? Nie wiem, może ich nie stać. Dobra, ale wyobraź sobie życie stać. No to bym nie oglądała. Ale wyobraź sobie życie stać, ale oglądasz. Nie no, PewDiePie ja mogę oglądać, bo jest zabawny. Nie jest zabawny. Może dla ciebie? No, to jest jakaś taka... kobieta gra w grę. No. coś poradza. Co się komu podoba, to podoba. No tak, każdemu jego porno, ale no, no. Bez przesady, no jak widzę, że on na przykład gra, w, nie wiem, co on tam grał ostatnio. O, De Forest, wcześniej wspomniane. Zabił tu bylca, wyrwał mu nogę, nazwał ją Steven i biegał z nią. I w ogóle krzyczał, że Steven, pasz beczka i zaczął obubi beczkę. No, no. Nie uśmiechaj się, no. To mówię do ciebie. Broń się. No co mam się brończy? Mnie to śmieszy akurat. No, a co a co, co, Jacku myślisz na przykład o tym o tym szerowaniu rozgrywki? Jak możesz sobie grać na, na przykład na PlayStation 4? Ja na przykład robię streama. Znaczy ja robię tobie streama, a ty dołączasz do mojej gry. Tak jak PlayStation 4 teraz masz taką opcję z tym, że trzeba mieć świetny internet no to ja to... Shareplay. Shareplay, no, no. no. E, co, o, o czymś takim myślisz na przykład? No, wylęgarnia cebulactwa. Już widzę na Allegro, jak tylko będzie jakiś lepszy net, że będą wystawiać na przykład dwie godziny nowy Call of Duty za 15 zł albo coś. Ej, ej, może tak być w ogóle. Właśnie sobie... No tak będzie, Właśnie tak sobie na 100% o tym teraz będzie. Pomyślełem. Ej, a co wy macie z tym cebulactwem? Takie tam polskie rzeczy. Tak, ja, ja w ogóle... E... Polska tradycja. Tak, ale ja... E, e, zrobimy sobie temat taki jeden o, ja już mam w ogóle, mam w ogóle go w planie, chciałbym żeby Piotrek w ogóle był bo to będzie się tyczyło też jego e, i, i to będzie dobry temat, ogólnie chodziło mi bo on chciał zrobić o DRM-ie e, i o tych zabezpieczeniach ja myślałem jeszcze o piractwie i ogólnie chcę e, też pogadać o mm, kupowaniu używek to wszystko razem. To może być dobry temat. Dobra, ale to taki off-top. To taki off-top. E, off e, jeszcze chciałem jedną rzecz powiedzieć. A ty, Jacku, stream, streamowałbyś swoje gry? Jasne, jakbym miał neta, który nie pochodzi z kamienia, no to jasne. Aha, czy, czy... Ale oczywiście streamował w sensie na Twitchu. I tak, tak, tak, tak. zero singla, samo multi. Ale, ale live. Chodzi mi o live. No live, live. live. tak. a czemu nie, no. Jeżeli w multi, jeżeli grałbym ze znajomymi, no to czemu nie? Niech sobie ludzie patrzą. No nie? Aha, ale... bo, no, nie można zaspoilerować multi, tak? To jest taka złota zasada. No nie, ale nie. To, to, to... Multi nie ma fabuły, nie ma nic. No tak, ale singla na przykład byś, byś streamował komuś? Przez ten shareplay? Obojętnie, nie. Właśnie właśnie nawet przez Twitcha. Nie, nie chciałoby mi się prawdopodobnie. A, jakbyś, jakbyś, streamował tego, tego, ten multiplayer, to z komentarzem swoim, czy nie? To zależy. Ponieważ ja na przykład, jak oglądałem streamy, to nie oglądałem dla samego grania, mhm. tylko dla interakcji, no nie, z grającymi, z ludźmi, więc. Jeżeli miałbym z kim pogadać, on pewnie tylko z nimi gadał i tyle. Mhm. A ja tak to nie komentowałbym tego typu, że teraz przechodzę przez drzwi, o nie, złe drzwi, albo coś w tym stylu, nie? No tak to tak jeszcze idąc do tego tematu powiem wam o jeszcze jednej fajnej funkcjonalności, nie, nie wiem czy wiecie e, otóż wydaje mi się, że te portale, o których mówimy na pewno nie zastąpią nam grania na konsoli, ale ale możemy grać e, oglądając streamów innych osób, e, wiedziałeś Piotr Boże, Jacku o takie, e, takie możliwości że na Playstation 4 na przykład e, koleżka gra sobie w Dead Nation ty wchodzisz na jego streama, no. e, jesteś, jesteś na jego streamie, widzisz co robi i na przykład dowalasz mu zombiaki. O, to nie widziałem. A, widzisz. Znaczy. Streamujesz, patrzysz co on robi, nawet do niego piszesz i tam masz w, w, w opcjach, że dowalasz mu więcej zombiaków albo jakieś tam różne rzeczy. Widziałem tylko opcję z zombiakami, ale wie, wiem, że, że to się zwiększyło, tam można jeszcze coś dodawać, więc po prostu e, piszesz mu E, dobra, e, teraz walnę ci falę, e, a masz i ciach, i, i, i, i, i wal, walisz mu fale. on ma, o kurczę, ile zombiaków, co on mi zrobił, nie? I masz taką interakcję właśnie na PlayStation 4, jeszcze w paru grach masz, e, nie pamiętam jeszcze w jakiej, chyba w tej, e, taki horror wyszedł polski bodajże za 30 parę złotych na PlayStation 4. Placement Crown. nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie taki horror bardziej, e, telefon cały czas w ręku miałeś i z telefonem chodziłeś e, te, taki horror horror on był tam za 30 parę złotych na PlayStation 4, słaby był straszny Outlast nie, nie, nie out, Outlast nie Outlast była kamera? tak, no. tak e, The Dying Light? no Dying, dying, dying, dying. Light wychodzi dobra, no, nie, e... mniejsza o to on, on jakiś Dying, coś tam chyba e, mniejsza o to on był, słaby. on był słaby to nie jest tytuł, który powinniśmy pamiętać bo, bo było to beznadziejne ale wiem że w tym tytule mogłeś straszyć gracza. Okay. No, Więc y, taki stream do właśnie wykorzystywane w interakcji. Myślę, że to jest całkiem w porządku. No ale ile taki stream by pociągnął, jakby każdy użytkownik dorzucał temu streamerowi jakieś rzeczy. No, streamer by się w końcu po prostu ta, wszystkich ta, wywalił i zaczął grać dalej sam. No Tak, no tam są pewnie jakieś ograniczenia. No wiesz, no koleżka nie gra w Dead Nation i wala mu się 2000 osób, tak? I teraz każdy wrzuca mu ząbiaki. No przecież by się, no nie wiem, nie wiem, no w ogóle chyba kamikadze by zrobił. Ale, ale yy, są takie właśnie yy, możliwości. Takie implementacje i myślę, że to jest całkiem fajne. I to, I to i to jest. To się łączy właśnie z tym streamingiem. I to jest fajne, i to, to jest bardzo fajne. Nie wiem, na przykład ja jeszcze, bo tam sobie przeglądam na tym PlayStation 4 różne takie rzeczy, to tam masz nawet, tylko wiesz, to, to już dla fanów, ale, ale może inne gry też tak mają, na przykład koleżka FIFA, na przykład 15 robi różne konkursy. I na przykład robi tak, dobra, co, tysią, co tysięczny komentarz u niego na, na tym kanale, czy, czy, czy na tym na, tej, na tym streamie jak wchodzisz, to daje jakąś paczkę kart na przykład. I lu, ludzie takie rzeczy robią, albo na przykład w FIFA licytują jakieś karty, wiesz, poprzez streaming, nie? Koleżka sobie gra w FIFA i ty tam mu piszesz prawo, on mówi, dobra, no to może teraz, nie wiem, Cristiano Ronaldo cena wywoławcza jeden milion, końców. I ciach, i ludzie piszą, piszą, piszą. I takie rzeczy ludzie robią też na streamach. To wydaje mi się, że jest jakieś tam w miarę pomysłowe. FIFA. O, tego nie FIFA. Nie tak FIFA. Ale nie, to, to akurat był przykład no, z FIFA, akurat, bo, bo, bo FIFA znalazłem. Ale chyba nawet GTA coś jeszcze było. Ale... Ja pamiętam, jak mój kolega w FIFA narzekał, że paczki na Allegro są takie drogie, bo on musiał chyba po dychu za paczkę płacić, czy jakoś tak. Tak, tak, paczki są drogie, tak. Ale Ja nie rozumiem, po co kupował to za prawdziwe pieniądze, a jak mógł sobie w grze zdobyć to samo za wirtualne, i nic nie wiem. No tak, ale musisz we, musisz grindować, nie? Żeby, żeby, żeby, żeby taką paczkę fajną kupić. No już, już kurczę, w te futa to teraz nie grałem, ale te, co mi się podobało, to około 15 tysięcy końców, a za mecz masz, dajmy na to, 600. No to szybko zleci przecież. 10 meczów masz, 6 tysięcy, 25 meczów masz paczkę. No ale w tej parce może ci się no tak, tak. nic ciekawego nie trafić, to raz. Dwa, oczywiście jak wygrywasz ligi, to do, dostajesz jeszcze dodatkowe pieniądze, jakieś takie rzeczy, ale to, ale to jest dużo, Jacku, a na ogół w, w te dobre karty ciężko trafić, więc na ogół dobre karty kupuje się po prostu, bo tam jest taka taki dom akcyjny w FIFA i tam po prostu sobie to kupujesz. Czyli tak naprawdę koleś na przykład wydaje 249 zł na grę, mhm. potem w ciągu roku wydaje 600 zł na paczki, a potem tak sprzedaje grę, bo nikt nie gra w poprzednią część, tylko wszyscy przechodzą na następną. No tak, tak, Kół, kółeczko się zamyka. No, Jak ty to powiedziałeś? Każde jego porno, co? Jak ty to mówisz? <głosy> <głosy> no, no. Jak to było, na? Każdemu jego porno? A, no, każdemu jego A, porno. A, no, o to mi właśnie chodziło. No tak, <grym> więc, więc wiesz, no, każdy robi e, to, co lubi, no nie? E, no słuchaj, no stream, stream jest jeszcze e, fajny, z tym, że ja jeszcze mam jeden problem, jeżeli chodzi o stream. Jakość. Z tą jakością jest różnie. E, Czy znaczy to w sumie zależy od neta, tak? Streamującego. Ale też funkcjonalności niektórych stron, to nie jest tak, że każda... E, no bo co, jeżeli chodzi... Powiem Ci, że maksym, ma maksymalną, maksymalny stream rozdzielczości, którą możesz mieć na konsoli, to jest 720p. A, no na konsoli tak, ale na kąpie na przykład możesz w 1080 mieć. Mhm, ale to chyba też, bo z tego co wiem, to chyba nie wszystkie, e, nie wszystkie usługi, że tak powiem. W sensie, że, e, że nie wszystkie te strony oferują ci chyba Full HD. Czy oferują? Znaczy, większość oferuje, ale na przykład jest taki byk, że po prostu, jak masz darmowe konto, to nie możesz więcej odpalać niż 720, tak? Mm -hmm. A tylko ci, co płacą, mogą mieć 1080. Więc. No tak, no tak, tak. No, no i oczywiście weź, jeżeli chcesz e, faktycznie upload robić na Full HD, no to trzeba mieć. Niezłe łącze. Ta, tak mi się wydaje. 6 mega minimum, tak naprawdę. No, 6, 6 mega. No. E, właśnie o tym mówię, więc po prostu. Bo ja bardzo często sobie przeglądam te streamy na, na konsoli no bo tylko tam przeglądam. No i są jakoś jest różnie. Powiem Ci, że tam masz maksimum to jest 720p. I te 720p czasami średnio wygląda. Jak na przykład Unity sobie oglądają, chciałem zobaczyć tą grafikę, no to powiem Ci, że z tych streamów ciężko mi było wyciągnąć tą grafikę tak faktycznie jak ona wygląda. W sensie, że chciałem ją taką ostrą, ale przy większych akcjach wszystko mi się rozpikselowało, a koleżka mu pisała, że Assassin's Unity tylko u niego w HD, no nie? Dobra, wchodzę, 300 mhm. osób, no i no wygląda to jak pożar się boże. Więc, więc jakość streamów też, jest, też ma spore znaczenie ogólnie. No dobra, ale jak już mówimy o streamach, to może wrócimy do starego tematu, skoro mamy kobietę w składzie chwilowo, która mało mówi. Co sądzisz o tym szczuciu biustem na streamach? A, no to... Każde to mojego porno? To było, no. <głos> nie każdemu jego porno, no. No nie wiem, wszystko zależy od tego, co te kobiety chciały osiągnąć. Czy przyciągnąć ich graniem, czy cyckiem. No ale wolałabyś, nie wiem, żeby cały serwis, który oferuje streamowanie gier był skupiony na cyckach kobiet? no nie nie Hej, widzę to w twoich oczach kłamiesz e, gdy, gdyby były cycki to byś nie weszła? no nie gadaj no ja wiem, że ona wyda weszła <laughs> tylko boi się przyznać nie? A, no nie no, no nieprawda jak, no, no jak nie mówisz za twój uśmiech no czałbyś no jak gdybyś ty streamowała to co wolałabyś ujęcie na twarz na przykład 30 widzów czy na biust i 300 Osobiście na twarz dlaczego? Mm. <śmiech> <śmiech> nie wiem, no czym wam cycki pokazał Bo wychodzi z założenia, że na streamach powinno się pokazywać skilla, czy reklamować coś? Nie wiem, skila mi się wydaje. Nie nie myślałam na ten temat. <śmiech> Dobra, tak wiem, że weszłoby się oglądać cycki, więc. No cóż. No tak. Oczywiście. E, no tak, e, my, e, nasze zdanie na ten temat macie w którymś tam odcinku wcześniej, więc e, sobie możecie wrócić. Dobra, Jacku, myślę, że pomału możemy zakończyć ten temat. E, no i co, myślisz, że, że zastąpią granie na konsoli? No, chyba nie. Znaczy dla prawdziwych graczy to i tak konsola będzie jedynym wyjściem. No ale jak trafią się casuale, to dalej będą przechodzić gry na YouTubie. no E, tak, więc dro drodzy słuchacze, nie róbcie tego, nie oglądajcie tak gier, no chyba, że faktycznie nie chcecie w nią grać, ale pewnie będą takie przypadki właśnie, że obejrzy całą grę i mówię, a dobra kupię, e, oglądasz sobie całego e, Infamous, e, tego ostatniego Second Sun. a dobra kupię go, bo, bo, bo fajny był. Ja opisałem, że to będzie tak samo jak z tym samym próbowaniem pirackich gier, żeby obadać, czy się gra z A, No, a no, pieniądze. no, tak, tak. Co to będzie do samo? To może no. być tak, no, tak. Tylko obejrzał. No, no ja dobra, tak. dobra, dobra. fajna, ale nie chcę. Ale, ale już grałem, to po co mam kupować? Już ją obejrzałem. No, dokładnie. No, dobra. Wie... No ale dlatego zrobili w tych takich gierkach dla właśnie dziewczyn, że masz godzinę próbowania pełnej gry. Tak? I później ci się blokuje. No i to jest próbowanie. Cookie mana? Nie. Kentucky mania. Właśnie, powiedz nam co grasz w ogóle ostatnio. Track Age. No, poza tym. Y, Tejsów Ksilia 2. No, poza tym. Simse. Genroma 2. No, poza tym. Simse. A Simsy też. Czwórkę? Co? Y, nie, ja stanęłam na dwójce. Ale nie tknęłam no, innych. No w tym, w oryginie za darmo. No dobra, ja tak, ale no. no, no Ze wszystkimi gry, dodatkami, no, no. Crash w gry społecznościowe, tak? No i co? co? <laughs> Przyznaj się. No gram w U Candy crush stereotyp kobiety. Ej, w Candy Crush Saga też grałem. Hej. No widzisz? No gratuluję. <laughs> oboje utrwalacie stereotyp kobiety. Ej, no, no ja <laughs> Trzeba było się nie wychylać. A wie, wiecie, że ja nie mam tego <laughs> na Windowsie. Na, na, swoim, na, na swoim telefonie nie mam tej gry, ponieważ mam Windowsa i jej nie mam, aczkolwiek mam dużo podobnych gier, ale.. ale to jest na Facebooka. Gra. Ale no Facebooka, no to, to jak na Facebooka z telefonu? No, nie. No można. Można. No, można. To ja mam Windowsa i nie mogę, sorry. Ja mam Internet Explorera i nie mogę. A no dobra. W telefonie nic nie mogę, hej. A... No tak, tam w telefonie to masz jedną apkę na rok dodawaną do tego Windows Store, <śmiech> czy jak to się to tam nazywa. I szal. I to i to. No, no dobra. Nie komentuję tego. Ale, ale, ale co ty masz do takich gier, Jacku? Hej, hej. Po prostu czemu się bo i przyznać do tego, że w to gra? Ej, ja też to grałem Jest inne pytanie. Znaczy gram? No. Czemu kobiety boją się przyznać do tego, że w to grają? Nie wiem. Ja nie w to przyznaję się? Ja bym się Ej, a, a który masz level? To 20. Eee, no to gdzie? To ja setny miałem na swoim telefonie starym. I już po prostu musiałem go sprzedać. No, no, no, no, to, no to myślałem, że ta gra gra. No to setny to ja zrobiłem tam ten. Ale w, w, wciągająca rzecz, no ogólnie. No taka na, nie wiem, pół godziny. Ale Jak ci się ee, życia skończą? Właśnie, jak ci się życia skończą? Myślicie, że ktokolwiek zapłacił za, z, z waszych znajomych? Ktoś zapłacił? Chyba nie. Za Candy Crusha nie. A, ja ale nie. znajomy kupował samolot. Tych Warunderze, czy jak to się nazywa? to tam, to jeszcze rozumiem, Ale ja mam znajomego, który kupił w Candy Crush sobie coś. dobra, ale to pewnie z Anglii znajomy. Tak, z Anglii. No dla was kupić coś takiego to jest jak splunąć na podłogę. Bez My to bierzecie drobniaki z kieszeni i macie 50 żyć w Candy Crash, bo tam, nie wiem, 3 funty leżało, nie? No No tak. A u nas 18 złoty. No 18 złotych za 5 żyć. Nie, no nie, no nie gadaj, że 5 żyć kosztuje 18 złotych, chyba nie. Jeszcze nie no, jesteś ekspertem na tym podmiot? Nie wiem, ale jakieś tam 18 mi się walały. No ale to... to, to nie to, przyglądałam się. To może za coś innego, ale to to chyba tam inaczej się... Znaczy, dobra, no ja nie wiem, już tak dawno w to grałem, że nie wiem. Eee, ale wydawało mi się, że tam e, nie kupujesz 5 żyć, tylko po prostu a no, może i 5 żyć? Kurczę, już nie wiem. Ty chyba kupujesz złoto i zamieniasz to na życie. Albo tak, bo tam są jeszcze dodatkowe rzeczy w Candy Crush Sadze. Tam Tam e, ja, e, masz dodatkowe funkcje, że tam za jednym przyciskiem rozwala ci tam pół ekranu. Jakieś takie pierdoły już. Już nie pamiętam. No e, Coś też takiego było. No co, No to jest dobra dobry, dobra, gra. Nie wiem, na przerwie w pracy albo, albo na kibel. Dobre są takie gry, no. <śleskujesz> No, no, no, bo tak, nie, no, wiadomo, macie wite więc, więc, myślę, że macie w co, chociaż macie w co grać. Ja mam w to witę i tak nie, nie, wiem w co grać, bo tego tyle spusa mam. No, dobra, to tak, abstrahując od tego. Dobra, więc, wydaje mi się, wydaje nam się, możemy stwierdzić, że prawdziwy gracz dalej będzie grał, i na pewno żadne streamy im tego, nam tego w sumie, nie zastąpią. Dobra, e, przejdziemy do tematów growych, mamy parę. E, zobaczymy, czy uda nam się wszystkie je zrobić. Może Jacku ty trochę, trochę porozmawiasz, bo w końcu udało ci się coś zagrać. Tak, w końcu udało mi się odpalić Lords of The Fallen. Pograłem troszkę, ale no, lekko się rozczarowałem pod kilkoma względami. Nie zirytowałeś? No też. która e, potrafi być wkurzająca. No, e, na jakich detalach e, grasz? Ja z, yy, z biegu zawsze ustawiam wszystko na minimum. A na, na minimum, czyli... Yy, tak, wychodzę z założenia, że gra jest tak ładna jak jej ustawienia na najniższym poziomie, więc... No. Czyli chcia chciałeś, mieć, na chciałeś mieć po prostu ustawienia takie jak użytkownicy PlayStation 4, tak? No może nawet lepiej wygląda na, niż na PS4. Na A, rozdziałkę? A, miałeś Full HD? Chyba nie. 1204, 1024 na A, 760 no, to, ustawiłem. To widzisz, to nawet nie miałeś HD. Ale Full HD też odpalałem, ze wszystkim na Ultra. No tak. Yy, I gra wygląda ładnie pewnie, czy nie? No, na standardy konsolowe bardzo ładnie nawet, można powiedzieć. Yy, no dobra, co, co, co cię w nim tak irytowało? Bugi. To jest przygięcie czasami, co się tam trafiało. Miałem bossa na cmentarzu, który walił wielkim AOE, który praktycznie kosił na strzała wszystko w pewnym obrębie, no nie? Czyli w obrębie całego cmentarza. Mhm. Kombinowałem wszystko, blokowałem się, biłem go, biegałem, uciekałem, zasłaniałem tarczą, wszystko. Nic nie działało. Zapytałem się znajomych na grupie Lords of the Fallen, co trzeba zrobić. Powiedzieli mi, że muszę wejść do kapliczki, żeby uniknąć tego AOE. Wchodzę, też umierałem, więc no, dopiero ustawienie się przy wyjściu z tego, tego z cmentarza ochroniło mnie przed zabiciem, no nie mm. więc to mnie trochę wkurzyło plus, jestem przyzwyczajony, że jak atakuję jestem gdzieś blisko ściany i atakuję, wiadomo, zamachem jak w Soulsach to, że ten miecz albo się zastopuje o ścianę, albo coś się stanie no nie, w Lords of the Fallen czegoś takiego nie ma miecz przechodzi przez teksturę i sieka przeciwnika, normalnie jak w masło Mhm. To mnie tak trochę bolało z tym, no nie I, i, i jak z tym poziomem trudności? Łatwiejsze niż solsy, pewnie? To zależy tak naprawdę. O, czyli challenge jest mimo wszystko jakiś? Znaczy tacy najzwyklejsi przeciwnicy to padają praktycznie bez problemu. Możesz zać od tyłu, backstaba zasadzić nawet o nich nie myśleć. Tylko tacy bardziej elitarni sprawiają jakiś problem, gdzie na przykład Night Shield jakoś tak on Shielded Knight, mhm. potrafił mnie zabijać pod rząd 5 razy nawet. Ponieważ Grami nie powiedziała o tym, że jest taki fajny trik, że można rozbroić ich, no nie? O czym wspominał Michał Sobieszek, jak był u nas gościem. I tylko dlatego go pokonałem, no bo przypomniałem to sobie, no nie? Że można wbiec w kolesia i wybić mu tarczę. Mhm. Mm no tak. No. Tak to sobie, no to wiadomo tam. Gdyby porównać ich do, so do soulsowych bossów, to są tak jakby łatwiejsi, no nie? Można wiele trików zastosować których nie ma w Souls'ach, albo nie przeszłyby w Souls'ach. Właśnie jak na przykład atakowanie przez teksturę ściany albo coś. Nie? No tak. Więc... No ale zobaczymy, co tam będzie dalej, no bo dopiero gram kilka godzin, chyba tam 4-5. Mhm. Bawię się świetnie, ale no Souls'ów to dla mnie nie przebiło, jeżeli chodzi o taki typ gry. Mhm. Ale y, myślisz, że na przykład y, osoby, które odbiły się od Souls'ów, będą miały co szukać w tej grze i, też, yy, i będą mogły sobie w nią grać, czy też raczej się odbiją, bo odbiliście. Jak najbardziej. czy, czy to jest trochę, tro, trochę jednak co innego. Cytując Tomasza Gopa, to jest gra dla fanów Soulsów, którzy nie mają tyle czasu i nerwów na granie w Soulsu, tak naprawdę. No może nie dosłownie, ale nie wiem co o to mu chodziło, tak? Mhm. Że to nie jest gra, w której musisz spędzić nie wiadomo ile setek, tysięcy godzin, żeby coś przejść, albo zabić bossa, albo wyfarmić się do bossa. Tutaj wszystko możesz... To jest po prostu wszystko łatwiejsze, tak? No tak. Łatwiej wpaść na daną taktykę, tych taktyk na bossa jest trochę więcej, więc spokojnie można. Jeżeli ktoś nie lubi Soulsów, to polecam Lords of the Fallen. Powinno mu się spodobać. No, ja właśnie e, myślałem o, trochę o tym. E, a e, to jeszcze tak trochę abstrahując, słyszałeś, że w Bloodborne będą te generowane e, losowo? Losowo, podziemia. tak, podziemia? Bardzo fajny motyw, ale zobaczymy, na ile się to sprawdzi. Ponieważ, nie czarujmy się, ale ilość tych losowych podziemi może być ograniczona. I tak naprawdę po jakimś czasie będziemy już widzieć praktycznie wszystko i wszystko będziemy znali. Znaczy, więc. wiesz, to, to, to, yy, to może być trochę na takiej zasadzie jak Diablo. E, dwójka i trójka, bo tam wszystko jest generowane losowo. Nie, poczekaj, w trójce nie wiem. Wiem, że w dwójce na pewno było, ale w tu... znaczy nie, nie nie tak bardzo losowa, ponieważ często trafiałem do tych samych podziemi. No znaczy tak, tak, tak, tak, tylko tam z góry na przykład 20, 30. Tak, i... tak, tak, tak, tak, ale lochów i one się losują na zmianę po prostu. No ale, ale powiem ci, że w takiej e, grze, w której e, grasz e, z plecami masz tego e, tą kamerę z za pleców bohatera swojego, to działa im trochę na wyobraźnię. I Powiem ci, że pomimo tego, że Bloodborne pewnie będzie jakimś ostroskilowy, to jeszcze będziesz miał losowo generowane te, te lokacje, te lochy przynajmniej to spoko, powiem Ci, że bardzo fajny patent no. ja się o tym nie przekonam, ponieważ zarzuciłem chęć kup na PS4 do listopada przyszłego roku więc. czemu w końcu, co się znowu stało nie, stwierdziłem, że to nie ma sensu czekać nie wiadomo ile na Większą ilość gier, która by mnie przyciągnęła do tej konsoli. Poczekałem rok, poczekam kolejny, może wyjdzie coś więcej niż sam Bloodborne, tak naprawdę. Więc, Czyli Wiedźmin na przykład? Wiedźmin? Nie, Wiedźmina ogram na kompie, bo Justyna nieszoru mi się powiedziała, że na konsoli nie chce w to grać, więc... Aha, bo... Trzeba będzie jej kupić to na kompa, ale to przy okazji sam ogram. No, no tak, bo na padzie nie idzie ci zbyt dobrze chyba, nie? No nie wiem, ja uznaję RPGi na kąpie, jakoś tak, od Neverwintera mi zostało. A w Lords of the Fallen gra grałaś z Jackiem trochę? Z... No, tak, bym nie dopusił. Ale, ale... Wspierałam mnie duchowo. Ale, ale tak. chyba miałaby problem z tym tytułem, w sensie, jeżeli chodzi o poziom trudności. Czy nie? Jak się czujesz? No nie wiem, ja mam problem z Tomb Raider. A, a to, to, to, tam <śmiech> jest celowanie, a tam masz, wiesz, tam masz już celowanie, musisz dobrze wycelować. A. Ale nie no, Uncharted'y przeszła tą Raidera no tego no tak, też, y i bardziej chodzi o no tak. tego starego Tomb Raidera. Aha, aha. No to tych, tych starych Tomb Raiderów trochę było, Piotrze. Boże, Jacku, Piotrze. <laughs> e, wytniesz to, wytniesz to. E, Jacku. E, no dobra, e, w porządku. Więc Lord of the Fallen, ja, ja myślałem trochę o tym tytule. No zobaczysz jeszcze, zobaczysz jeszcze. No już e, fajna promocja była. Słyszałeś o tych promocjach e, Jacku. Na, na święta. No, na święta ona kosztowała 125 zł na psn e... No i to według mnie była bardzo dobra cena. Bardzo dobra cena. Sam się złapałem na jedną promocję świąteczną i Tak? dorwaliśmy którą? p na PS Vita. Jeszcze raz? Jaką grę? Danganron na PS Vita. Nie mam pojęcia co to jest. <śmiech> na ci powie co to jest. na to się zagrywa teraz. Co to jest? Czy to są wizualne nowe, czyli głównie czytasz. Aha. Później jakieś tam masz zagadki, które rozwiązujesz, ale tak więcej czytasz niż cokolwiek robisz. Ale to, to jest taka przygodówka, tak? O, jak się uprze. Ale to jest takie czytanie, no głównie. Historia ci się pokazuje... Tak jakbyś czy... oglądał komiks, czytał komiks, o. Co ty galasz? To, to źle, pierwszy raz słyszę. Masz możliwość tam pewnych wyborów, które możesz dokonać i to kształtuje twoją historię, nie? Ale polecacie to ogólnie, czy, czy nie? czy Ja w to nie grałem, ani w jedynkę, ani w ale ale Justyna może polecić chyba. No, zdecydowanie dla takich fanów japońskich o, to... gier. Tak. Lubiąc ich czytać? To, to dla Jacka wszystko. To wszystko. No Tam jest na tekstu tak naprawdę. O no nie, To jak jakbyś grał starego RPGa jakiegoś. Tak, o historie są dosyć drastyczne. Więc tak. mordują się zazwyczaj. A yy, ile za to zapłaciliście? Pewnie jakieś grosze. 63 zł. E, no to, to trochę kosztowało. To z, z obniżka z, z jakiej kwoty, pamiętacie? 199. No co, 200 zł? Jo. To miało premierę niedawno nawet. No co ty gadasz 200 zł! Złoty... No o czytanie książki? Nie, tu... nie o czytaniu książki, no ale czyta się jak książkę. Mm. Ekstra. Gdzie? Na no. przykład Justyna przy Zero Escape Virtual Last Reward, czyli po podobnym Visual Novel, spędziła chyba 50 godzin, jak nie lepiej. Uh -huh. Można, można, można. Eee, no, okej, okay, w, w porządku. Eee, w porządku. jego porno. O, właśnie, te, to chciałem powiedzieć, ale już biegłeś mnie. No dobra, okej. Okay. Tak nazwiemy odcinek. No nie? Eee, ale są też te, no, no. takie Jest porno czytane. Katała siodzio na przykład. O czym jest katała siodzio? Katała siodzio jest takie czytane, ale trafiasz do szkoły, w której są niepełnosprawne dziewczyny i ja sobie uwodzisz. I są z seksu. Jest dziewczyna bez nóg? Jest dziewczyna bez nóg. A bez rąk? Jest. A bez głowy? Bez oczu. Bez oczu? Tak. Boże, co Znaczyć. to w ogóle jest? Co? Japonia. Co to Ale jest? i tak, najlepsze wizual novel, jakie w życiu widziałem, to jest Hat Boyfriend*. To jest... Japonia 100%. Japonia 100%. To, to będzie na PS4 i na PS Vita. Tak? Tak. Kup, od razu polecam od ręki. To. Może ty, ty powiesz, o czym to jest, bo to wyglądać PewDiePie, jak w to grał. Ale się jaka jest tego nazwa? Hatofulu Boyfriend. Boże, co to Ja ja nie, nie, po, nie, nie potrafię tego wpisać gdziekolwiek. Jestem na typowe osiem to jest. No, no. Znaczy, tak, oprócz tych takich czytanych są jeszcze takie e, sim-datey. Właśnie, gdzie podrywać dziewczyny na różne sposoby. O, to jest fajne. I tutaj jest, jest właśnie taki tweet, że <śmiech> chyba chłopcy są nie? <śmiech> tak. E, chłopcy są gołębiami. Idziesz do szkoły pełnych gołębi. I podrywasz gołębie. Tak. To jest szkoła dla specjalnie uzdolnionych gołębi. Ej, słyszałem coś o tym tytule. Słyszałem coś o tym. To mówi, że to wychodzi, tak? Tak, Tak. dlatego o słyszałem. Tak, słyszałem jakieś gołębia. Tak, tak, tak. No to w porządku, no. Japonia 100%, ale będzie full HD. Ekstra, ekstra. Ale powiem Ci szczerze, że ja mam te streamy na konsoli i czasami patrzę, bo Japonia ma innego PSN-a, ma inny, innego stora, ma inne gry, zupełnie inne gry. No tak samo jak Ameryka. Tak, tylko że w Ameryce masz jednak podobne gry do tych, co my mamy. A znaczy, wiadomo, te główne tak, ale na przykład klasyki z PSX-a to oni mają tam od zawalenia, a u nas... No to tak, wszystko, ale, ale powiem, to są takie gry, takie... No okej, okay, okej, okay, ale bardziej mi chodzi o Japonię, że tam, jakie tam są w ogóle tytuły, jakie tam obrazki są i w ogóle jak co ci ludzie grają w tej Japonii. Ja tam sobie patrzę, a wedę jestem na jakiegoś, a jakiś Japończyk sobie gra w jakąś dziwną grę, pierwszy raz ją widzę, chociaż wiem, znam praktycznie każdą grę, która jest na, e, na play PlayStation 4. patrzą on gra w jakąś w Japonię, słuchaj, tańczy sześć dziewczyn i on robi jakieś ruchy na tym padzie e, i... Y no tak, tak, tak, tak. tylko, że wiesz, to jest jeszcze jakiś... Jak ta dziewczyna, co tak śpiewała, ten wokaloid. Hatsune Miku? O, Hatsune Miku Projekt Diva F. No to pewnie to. Eee, tak, bardzo możliwe, że to jest to, albo, albo jeszcze inna opcja, że słuchaj, no to, to, to w ogóle się załem. dziewczyna gra, w... nie, koleżka gra w jakąś grę, słuchaj, to wyglądało trochę, jakbyś grał w Naruto, bo to, bo to tak wyglądało jak Naruto, z tym, że chodziłeś jakąś babką, i wal walczyłeś z jakimiś Japońcami, nie wiem, trzech atakuje. Masz taką bijatykę, ale jakiś taki fighting force, po prostu walczysz z nimi. I wyobraź sobie, że czym dalej walczysz, ty na przykład oni nie mają koszulek albo spodni. Senran Kagura. O... To jest u nas do kupienia też. O Boże, no ja w ogóle się załamałem. W co ci ludzie grają? No jakieś takie rzeczy, nie? Znaczy, ty może w to grasz i to jest dla ciebie normalne, ale, ale po prostu <śmiech> po prostu jak ja to zaczęłem, że no, dziewczyna walczy z jakimś koleżką... Wal, walczy go, walczy go, a nie ma koszulki, zaraz nie ma spodni, w samych majtkach jest, no kurde. Wow, Japonia no Tak, no ja w ogóle się zdziwiłem, co w ci ludzie grają, no ale no, no tak, no, inna kultura, myślę, inne gry, zu, zu, zu, zupełnie co innego, no. U nich nie ma czegoś takiego jak tabu. Nie, no tak, tylko, że, że no ja w takie gry bym nie grał, no tak. No, no, no nie. Zresztą to wyglądało <grym>, wiesz, no. Pamiętam, spróbowałbyś i od razu ci się spodobało. Nie, szczególnie, że wiesz co, że, że ta walka, ja nie wiem, z 10 minut to oglądałem i oni oni dalej mieli, nie wiem, odgromad życia. Ja nie wiem, ile oni walczą. I to wiesz, i to tak, słabo wyglądało. Oni się, ro rozbie rozebrane już te postacie były. I walczą, i walczą, i ona robi cały czas to samo, nie? Jeżeli chodzi o, o, o kombosy, ciosy. No nie, no, gra na 3, na 10 dla mnie. No, ale dobra, no, może ja się nie znam, nie, nie lubię takich rzeczy, nie? Dobra, bo to odeszliśmy ostro od tematu, e, Lost of the Fallen, czyli ogólnie polecasz Jacku, czy nie? Oczywiście, każdy kto się odbił od Soulsów tutaj znajdzie coś dla siebie tak naprawdę. A, to... Gra jest o wiele łatwiejsza, system rozwoju też jest łatwiejszy, nie ma tego całego ryzyka ze straceniem dusz, no tak. Przenosimy cały czas przy sobie, można je spokojnie zbankować. A jak chcecie się dowiedzieć więcej o tej grze to odsyłam do Psycho London Cast naszego odcinka. Tak. Tam, Gdzie Michał Hasselbiesek o... pół, pół, pół odcinka. Po odcinka tak. po prostu o. E, dobra. Tam na pół z komikonem. E, tak. E, ja może sobie to kupię. Znaczy jeżeli kupię to na pewno w przyszłym roku. Teraz jeżeli będę coś kupował to od, od żadnych kotletów to tylko The Last of Us muszę spróbować to w końcu ze względu na tą fabułę całą jaka tam jest. No dobra, to tyle. E, dobra, przejdźmy do kolejnego tematu. Jeden temat growy porzucimy, ale powiemy ja powiem trochę o in... do drugim chodzi mi, że o Battlefield 4. Chcę o powiedzieć, ponieważ no, gra już praktycznie rok ma. Teraz w ogóle była do wyciągnięcia wersja z premium za bodajże też koło 125 zł. To była chyba... A, to teraz jest obniżka numer 3 bodajże. E, już nie ma. Już nie ma. A teraz, a teraz co... Było do dzisiaj. Co dwa dni się zmienia. A wiesz co dzisiaj... Teraz jest Pro Evolution Soccer. A, to tego nie widziałem, Pro... bo nie miałem Pro Evolution czasu. Soccer na dwie konsole, na PS3, PS4. A wiesz, wiesz, w jakiej cenie... Hmm. 64 zł na PS3, a chyba 99 na PS4. Mówimy o tym najnowszym. Tak, tak, nie, tak. Nie, 2015, jakoś, tak. 2014 nie wyszło na PS4, więc. Dobra, ja, mhm. ja sobie to patrzę. No to, to powiem ci, że nieźle. To jak usłyszycie ten podcast, to chyba nie już będzie. Będziecie tak, mogli tego kupić. coś nowego, tak. Więc, e, tak, więc Battlefield 4 był. Wersja premium, dlatego stoczyliśmy. A, i Child of Light jest teraz na Witek jeszcze. O, Child of Light na PS4. Więc powiem o tym Battlefieldzie trochę, bo go właśnie przeszedłem. Za 145 zł, była, ale to była z wersją premium, czyli ze, ze wszystkimi dodatkami, więc cena taka w porządku. Dobra, słuchajcie, Battlefield 4. Nie będę mówił o, o, nie, o nim zbyt dużo, ponieważ już rok temu wyszedł. Ja po prostu go ostatnio przeszedłem i chcę go sobie splatynować, ale go przeszedłem i tak. Ja nie jestem jakimś wielkim fanem Battlefielda i kupiłem go tylko ze względu na znajomych, którzy już dawno w to nie grają. E, słuchajcie, przeszedłem kampanię tam jest bodajże raptem 7 misji, z tym, że te misje są dosyć długie. Około 40-45 minut na najwyższym poziomie trudności, bo tak grałem. Czyli ja to zaliczyłem całą grę w 4,5 godziny? O, no i no, ja, ja ci powiem, no nie, umie trochę więcej. Umie trochę więcej, bo, bo ja. Jezu, jedna misja taka beznadziejna była. Dobrze pamiętasz tę misję, czy nie? Tak średnio już pewnie. Którą misję? E, chodzi mi o z czołgami, że miałeś czołg i rozwalałeś. A, tam trzeba było zbiec na dół i obsadzić go C4 i wysadzić. Tak, też, tylko że, tylko że tak, tylko że później nie wiem czy w tej samej misji jeździło się czołgiem, strzelało się do drugiego czołgu. I na najwyższym poziomie trudności ja byłem na, na dwa hity. I, A, pamiętam, było tak, coś I ja w ogóle jak widzę, że już mam 50% życia, to normalnie wychodzę z czołgu i wracam do niego po dwóch minutach, czy tam po minucie, masz 100% i wtedy do niego strzelam dalej, no nie? i strasznie mnie wkurzyła ta misja a to mniejsza o to e, więc e, tak przeszedłem właśnie ostatnio i chciałbym trochę powiedzieć o wam o Battlefield słuchajcie, no Battlefield no ten single jest e, słaby ogólnie on jest słaby Call of Duty ma zdecydowanie bardziej intensywniejszą, lepszą jeżeli można mówić o fabule to lepszą fabułę e, ogólnie Call of Duty miał zajebisty zawsze singiel a w Battlefield on był raczej dodatkiem no i widać, że to jest dodatek czy grałeś może w polską wersję Battlefielda? 4 Jacku? oczywiście, nie przepuściłbym tego jakbym nie zagrał w polską o wersję. Boże, no ja po prostu, słuchaj no tak zjebanego dubbingu ja nigdy nie słyszałem Jacku, powiem Ci powiem Ci, że no tam jest jakaś tam Japonka e, i tak, ten kobiecy tak, to głos to, to zupełnie mi nie pasuje albo do Murzyna e, wzięli jakiegoś e, koleżkę, nie no, w ogóle te głosy, w ogóle głosy są... Ten kobiecy głos tej Azjatki podkładała taka babka z klanu, która... Nie wiem, nie oglądałem tego, wiem, że była bo... w klanie ona podkładała głos do tego. Ale słuchaj, tam, tam tam, zero aktorstwa jakiegokolwiek, zero, nic. Tam zero jakichkolwiek emocji, z, z niczego. Nie wiem, jakie tłumaczenie było tego z angielskiego, ale jeżeli faktycznie angielskie tak, tak wyglądało, no to w porządku, ale ja mam wrażenie, że Ktoś tam coś przetłumaczył w ten sposób, że ja tego nie mogłem słuchać, co oni mówili. Autentycznie nie mogłem tego słuchać. No po prostu dubbing polski nie widziałem jak w Killzone, ale w Battlefield 4 to jest coś strasznego. Naprawdę. to Nie jest... widziałeś w Kilzonie? No nie, no właśnie mamy no, mam angielską wersję. To zobacz sobie na YouTubie Killzone Shadowfall Audiolog dubbing. To jest szczyt polskiego dubbingu. To już Wyżej nie. no to to, to sobie sprawdzę to sobie sprawdzę ale nie no jeżeli chodzi o ten battlefield to ja jestem załamany dobra ale to to taka abstrahując od tego no e, jeżeli chodzi o samą grę to słuchajcie no ja po roku czyli mam najnowsze pacze no i powiem wam że single raz e, raz e, Miałem dwie opcje w singlu e, po tych paczach po roku praktycznie jedna opcja była taka że zrespawnowałem się pod planszą e, wow nowość, a druga plansza była, to też było śmieszne druga plansza to macie moż możliwość w Battlefieldzie zaznaczyć przeciwnika, no, lornetka jak tam zaznaczasz i już go masz na mapie jako tam trójkącik i wyobraźcie sobie, że ten trójkącik znalazł się gdzieś tam pode mną, pod planszą No, nie, no, no to, to już nie strzelałem nawet do tego bo gdzieś tam jest zabagowany. no i niestety błędy w Battlefieldzie, w singlu się dalej zdarzają, więc więc trochę słabo aczkolwiek no nie, nie są tam jakieś tam w miarę rażące błędy, więc y, mogłem przeżyć. E, jeżeli wracasz do gry, no to y, co jest fajnego? No, no na pewno odgłosy są świetne. No, no nie wiem, No Call of Duty, jestem bardziej fanem Call of Duty, ale jednak Battlefield miał zawsze lepszy te, lepsze te odgłosy broni, tych wystrzałów, tego wszystkiego. Dla mnie to jest rewelacja. E, nie wiem, Jacek, czy miałeś podobne wrażenie odgłosów w Battlefieldzie? nie jestem jakimś wielkim fanem fps No tak, tak, tak. No, no. Dla mnie to wszystko brzmi tak samo, tak naprawdę. No tak. I... A fps -y to nie jest Spec of the Line, więc to jest no, oh. inny sort, oh. tak? Inny worek, tak? Ten taki gorszy worek. Te wszystkie Call of Duty Battlefield. Tak, więc. No, okej. Okay. Mi, mi się to bardzo podobało, podobało i e, Dice robi odgłosy na naprawdę wysokim poziomie, są świetne. Prak praktycznie realistyczne, co tu dużo mówić. Jeżeli chodzi o grafikę, to no nie wiem jak to... Nie pamiętam, czy byłem zajarany tym tytułem rok temu, ale raczej nie, a po roku w ogóle nie jestem nim zajarany, jeżeli chodzi o grafikę, bo ta gra jest średnia, przeciętnie wygląda, naprawdę wygląda przeciętnie i ta grafika, moim zdaniem Call of Duty wygląda lepiej, jeżeli chodzi o to. No może ta gra ma rok też dlatego, ale no, graficznie jest dosyć średnio. Średnio, średnio, nawet tak słabo powiem wam. Średnio, jakieś doczytujące się tekstury w oddali. E, to widać, jakieś takie pop-upy średnio. E, no, grało, grało mi się tego singla bardzo przyjemnie. E, fajnie, skończyłem go, teraz sobie będę to platynował. Jest to całkiem, całkiem w porządku gra, aczkolwiek... Dla mnie dalej Call of Duty jest na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o multi, no to chyba multi w Battlefieldie każdy e, zna, wie o co chodzi, e, dwójka niedościgniona, jeśli chodzi o multi, e, no ta czwórka no, daje radę, no wi wiadomo, ci co lubią tego typu taktyczną roz roz rozgrywkę bardziej, nastawioną na jeszcze sprzęt, czołgi, samoloty, jakieś takie rzeczy, no to jest to pozycja obowiązkowa, bo nic innego praktycznie na e, konsolach nie ma. E, no, myślę, że dobry Battlefield, jak bym miał postawić, to tak koło sameczki bym, bym postawił. E, ale nie za singla. Nie, w sumie, nie, nie, w sumie, w sumie. Taka, ta, taka ogólnie ocena ze względu też na to, że e, no, te, te multi jest w porządku. Znaczy mi się to już dawno przejadło ogólnie, ale jeszcze ma parę takich momentów, w, którym, w których naprawdę mam ochotę sobie pyknąć A1, leczek w Battlefieldzie. E, ma takie momenty. No nie, no, ten singiel jest słaby. No, za samego singa to wszystko, a piątka bo za dubbing. Ale, ale tak ogólnie, suma sumeru, taka ósmeczka tutaj e, jak najbardziej zasłużona wydaje mi się. I tyle. Ja już o Battlefieldzie nie chcę mówić. E, I myślę, że możemy przejść do ostatniego tematu. E, powiemy o filmie. Justyno, czy ty oglądałeś ten film, bo w końcu nie pamiętam? Wydaje mi się, że chyba nie. A nie, nie, nie oglądaliście. Nie oglądaliście. Ja na pewno nie widziałem. To tak. słyszałem, że jest bardzo fajne. Tak, bardzo dobrze słyszałeś, Jacku? Jest, jest całkiem niezły. Mowa tutaj o filmie Bogowie. Filmie Bogowie, w którym oczywiście wszyscy wiedzą, że Tomasz Kot gra tam z Religę. Czyli naszego polskiego wybitnego, dajmy na to kardiochirurga, robi to świetnie. Film jest w reżyserii Łukasza Palikowskiego, Palkowskiego i jest to całkiem przyjemny, przyjemny film. I teraz tak, po refleksjach z tego filmu, mam wrażenie, że Polacy robią beznadziejne komedie, dobre filmy biograficzne i w miarę takie sobie filmy wojenne. I to. Zależy, jakie komedie. No. komedie romantyczne to leżą i kwiczą to się zgodzę, no nie, ale takie znaczy, typowe komedie no. to jak na przykład Job, to jest według mnie bardzo fajna komedia Czas Surferów to samo tak tylko, tylko ja inne bym poleciła yy, tak, tylko yy, bardziej chodziło mi o ostatnie ostatnio, o, o, ostatnie jakieś tam 5 lat, yy, lat w tył lat? Yy. Yy, na przykład to nie tak jak myślisz, kotku jest tak. bardzo zabawne potwierdzam, bardzo fajna komedia ale nie jest taka nie romantyczna. Głupia chyba jest, trochę, czy nie? To zależy. Znaczy ma sens, tak? Aha. To nie jest. To nie jest kadzwawa o. o. No e, kacwawa, ej, rewelacja. <laughs> E, no tak, tak, tak. Ale, znaczy, e, po prostu, e, ja, jeżeli tak sobie myślę, to robimy na przykład odgroma różnych dramatów psychologicznych, e, czy o jakiejś tam młodzieży, czy, czy, właśnie tych biograficznych teraz odgroma wychodzi, czy wojennych, to, to, nie wiem, no to my mamy połowę filmów, to w ogóle wojennych. Czy w II wojnie światowej, jak to Polska, czego Polska nie przeżyła, no stop co roku wychodzą o to, o tym filmem, no nie? W tym niby czujemy się najlepiej, ale mam wrażenie, że biograficzne filmy to są jedne z lepszych filmów, jakie my robimy. W ogóle. Wskazanie na blues. Dokładnie, dokładnie też Polecam. o tym chciałem powiedzieć. Nowy Wałęsa podobno też jest w porządku. Ja, ja tego nie oglądałem jeszcze. E, Ogląda się z Wałęsie, film? Wałęsie nie, ale oglądałem coś, co zahacza o podobny okres, czyli Jack Strong. Też bardzo fajny. Tak też muszę to obejrzeć, bo to jest właśnie jeden z dobrych, z niewielu naszych kryminałów i podobno bardzo bardzo dobry kryminał właśnie. Więc tak, dobra, więc tak sobie pomyślałem, że a, dobra, biograficzny film, kod gra główną rolę, no to będzie ciekawie, no i powiem wam, że jest bardzo ciekawie, jest to bardzo dobry film, ja mogę powiedzieć, że to jest jeden z ostatnich, nie wiem, dwóch, trzech lat najlepszy właśnie polski film z ostatnich właśnie dwóch, trzech, chociaż ja dużo filmów polskich nie oglądam, ale no nie pamiętam, jak tak sięgnę pamięcią, żebym tak dobrze się bawił na jakimś filmie znaczy bawił, po prostu dobrze spędził też czas bo to jest właśnie o tym Zbigniewie Release, jego tam przygody na początku, jaką zaczynał, jak, jak stawał się tym lekarzem, jak otworzył swój własny, własny szpital jak wykonywał te pierwsze operacje ja nawet nie wiem, czy nie pierwsze w Europie w Europie chyba na pewno, jak nie na świecie ale ale nie chcę tutaj dawać ręki na, na sercu to zamianę zamianę serca z sercem jakieś tam serce motocyklisty dobra, on i tak umrze dajcie serce, ja tutaj mam pacjenta może się przyjmie i on to robi po raz pierwszy w Polsce na 100% no i z tego był znany, no otworzył swój szpital, ogólnie film o nim. O nim w takiej, kod go świetnie zagrał. Nie znam go osobiście, nie wiem jaki był, trochę go tam w telewizji widziałem, chodzi, chodzi mi o Zbigniewa Religę właśnie, więc nie, nie powiem czy w 100% zrobił to świetnie czy nie, ale z tego co widziałem, to prawdopodobnie tak no Kod jest dobrym aktorem właśnie skazany na blusa, o mówił no tam też Rydla zagrał świetnie tutaj naprawdę był osobą, która mogła mnie przekonać w tym co robił i robił to świetnie jest to bardzo ciekawa historia dosyć taka to jest taki dramat, ale, ale z nutką komedii, bardzo przyjemnie się to ogląda i w ogóle Trzyma od, od pierwszej minuty do, do ostatniej po prostu, o kurczę, już koniec, a tu prawie dwie godziny minęły. Świetnie się na tym bawiłem naprawdę polecam każdej osobie. Jedyne do czego mogę się przyczepić, to czasami elementy tam komediowe w sensie ten humor, nie zawsze mi pasował. Bo tam religia w filmie przynajmniej pali fajki non stop, zwalniał ludzi, później przyjmował ich na nowo, i tam w pewnym momencie y, były tam jakieś takie żarty i nie zawsze one mi odpowiadały. Ale tak to nie ja mam się do czego przyczepić. Naprawdę polecam każdej osobie. Wam też, Jacku i Justyno polecam Wam e, ten film. E, dobra, więc myślę, że pomału możemy kończyć. E, mamy pozdrowienia. Mamy pozdrowienia to ze względu na to, że mamy gościa i będzie parę pytań do gościa. Więc mogę oddać głos gościowi, czyli Justynie, i powiedz nam, co tam mamy za komentarze. No i co tam jest w ogóle? Co, co, co tam chłopaki pisali nam na grupie? Dobra, patrzę. Mhm. Dobra, więc Marek Śledź. Pozdrawiam gościa, bo grający kobiet nigdy za wiele. A! Dziękuję. Cześć, Ciebie. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. <śmiech> Michał Wiśniewski. To ja bym chciał pozdrowić całą ekipę Bezimiennego i Pat Portal. Okej. Okay. Dziękujemy za pozdrowienia Dziękujemy. i też pozdrawiamy. Tak, dokładnie tak. Też Pat Portal też pozdrawiamy. Jakub Knurek. O, pytanie do mnie. Też mam poważne pytanie do pani gość. Jaka gra najbardziej zmieniła pani pogląd na świat? Z jakiej dowiedziała się pani czegoś nowego? O, mój Boże. No to, ta, to takie podchwytliwe pytanie tak. trochę, więc u, uważaj, u, u, u, uważaj na takie pytania, bo to wiesz. Pamiętaj, nie możesz powiedzieć Cooking Mama. <głos> tak, ale ja bym miał z tym hmm. problem, nawet tak powiem wam szczerze. No, ale... Ja bym powiedział, że żadna gra nie zmieniała mój pogląd na świat, tylko mój pogląd na świat zmienia gry. O, dobry, a Jacku, ty to jednak masz ciętej reporty. No nieposty. Um, no dobra, jaka gra zmieniła twój pogląd na świat? Jest taka? Chyba żadna. No, u mnie chyba to. raczej też. Nie wiem co, ta gra musiała sobie mieć... Na, na świat może nie, bardziej tak, e, bardziej tak po prostu e, zrobiła na mnie takie ogromne wrażenie. To, to może jakąś tam bym znalazł. Heavy Rain? Heavy Rain tak, hmm. tak, tak to, trochę tak, trochę Heavy Rain tak. Szczególnie, że e, tak jak mówiłem, że nie, nie wiedziałem kto zabijał, a ja skończyłem grę, więc to, to, to było całkiem niezłe. No dobra, a była jakaś gra, w której się czegoś nowego? Tak, e, też nie. Wiadomo, każda gra uczy i tak dalej, no, no nie, nie wiem nie czego. Czyś pamięć Ta. zapadło, to G G nie bardzo. Ja, ja, ja nawet taki nie mam. GTA uczycie, jak prowadzić samochód. Jak odzyskać hmm. pieniądze od dziwki. Dobre, <laughs> dobre. <słyszy> jak płynąć tym łudziom pod wodą. Tak. Dobra, więc myślę, Ta że. Ja myślę, że po prostu nie masz takich gier. Tak też średnio. Więc myślę, że możemy przejść do, do kolejnego. Yy, pozdrowienia i dziękujemy Ci Jakubowi za ten. O, zapytania. E, dobra. Magdalena Płon... Płonka. Ja chcę pozdrowić wszystkie grające dziewczyny i swojego kota. Pozdrawiamy, pozdrawiamy kota. kota. Pozdrawiamy kota. Koty kota. są świetne, naprawdę. Życzę... Szczególnie jak grają w Shadow of Mordor. O, no, no nie? Do, dokładnie. To jest mega kota. I pozdrawiamy Magdę. No tak. Czekam aż nas wystąpi w końcu. Ale powiedziała, że kiedyś tam na pewno wystąpi. No to. To zawsze bliżej niż. Pewnie. Dalej. Mhm. Dobra, jedziemy dalej. E, Igor Wołowski. Pozdrawiam wszystkich pracowników Level Up. Nintendo Polska, co przywiozła wczoraj sprzęt od dystrybutora czeskiego. E, Bajoneta jest faktycznie wygimnostykowana. Oraz ekipę podcastu. No Dzięki, Gor. Stały nasz słuchacz. Dziękujemy Ci, Gorze. Stawiam. E, porządku. Jeszcze chyba masz jakieś pytanie, co? Ostatnie, tak. Ostatnie trzy razy w tej Tu są pytania, więc. Aha. Dobra. Funkorama. To ja mam pytanie do goś... gościa. Gościa. Skoro faceci grają kobietami w MMO, a kobiety kobietami, to kto gra facetami? Koty. A, do, a dobre, to jest dobre, dobre, to jest dobre. się. koty. Czyli się dziwią, czemu ci faceci tak grają źle? Bo to, to koty. Bo to koty, poznawiam. dokładnie, bo to koty. <grym> e, jeszcze coś mamy? Chyba już nie, bo. Tak, tak dwa, dwa a, pozdrowienia. A, no dobra, dobra, dobra. Ok, Łukasz Smulik, pozdrowienia dla Mimi i Matiku, pozdrawiamy. Pozdrawiamy, pozdrawiamy. To brzmi jak jakieś takie te pseudonimy porno. mini. <grymne> no nie? Matiku. On rozkrzyje Cię do Matiku. Dobra. I ostatnie. Michał Sobieszek. Pozdrowienia dla tej kobiety. Chyba mnie. No to <grymne> No to tro. Dziękuję. To po powiem Ci, że sporo tych... Sporo osób Cię pozdrawia ogólnie. Widzisz, jeden gość przyszedł do nas i... Chyba jeszcze nie mieliśmy, Jacku, takiego gościa, że, że go wszyscy tak pozdrawiali. Ten, nie? Nie, nie. Chyba nie. się, się trafiła. Tak, chyba, chyba. Pierwszy występ w podcastach kiedykolwiek. i nie no, już te. Czy, czy, czy. Sława. No nie? A już ty możesz się pochwalić czymś, tak? Mam się czym pochwalić? No, występem w telewizji. No, występem w telewizji. O. No. Była Jest. największej telewizji w, na Polsce. Łódzkiej. Od Łódzkiej. W Łodzi już nie ma telewizji pewnie, Ej. W Gierskiej Telewizji Centrum. Telewizja Centrum, tak. No, bo nagrywali odcinek o e, pociągach, że jest zamknięty wtedy dworzec, czy tam kasa biletowa. Kasa biletowa. Tak. A i? Tak. I się wypowiadała, nagrała nas pani. Tak. Jak siedzimy jak menela. Jak tak tak się trzeba, trzeba. Jak masz gdzieś to w internecie, to możemy wrzucić mam, pod odcinkiem. Mam. E, możemy... Jest u mnie na fejsie. O, to ja to muszę zobaczyć. Koniecznie, koniecznie muszę to zobaczyć. Jeżeli chcecie to zobaczyć, wejdźcie na face, na konto Jacka Kalety i będziecie to mieli. Musisz to wrzucić do publicznych, żeby wszyscy to mieli, Jacku. Nie, ja, wrzucimy link pod tym. Pod odcinkiem. No. E, dobra, więc pomału w sumie możemy kończyć ja jeszcze tylko powiem, że na naszej stronie dzieją się naprawdę rewelacyjne rzeczy bezimienny.pl Jacek dużo pisze, Piotrek dużo pisze Magda dużo pisze jeżeli ty chcesz pisać, e, wiesz gdzie nas znaleźć e, ja też miałem coś napisać ale mi to tak średnio jakoś idzie ale ale chyba się zmęczę, bo nawet, nawet screeny porobiłem w grze, żeby wrzucić na stronę więc może mi też coś pójdzie więc mamy ciekawe artykuły E, Jacek trochę zastanawia się nad serią Infamous e, e, Magda nam napisała 5 powodów, dla których twoja dziewczyna powinna grać w gry i jest to e, bardzo fajnie napisane. No, i jeżeli nie wiecie, że Piotr grał w nowego Assassin's Creed Rogue co, e, i nie wiecie, co o myśli, zapraszamy do Was na stronę. E, jak pewnie zauważyliście, otworzyliśmy też grupę, grupę bezimienny. Na razie mamy tysiąca osób. Planujemy, że do końca roku będzie około 17 tysięcy, więc idzie nam coraz lepiej. Jest chyba 15 osób. Chciałbym się pochwalić, że sam Facebook mówi, że nasza grupa z każdym postem ma 90% Ta. lepszy odbiór kontentu. Też to zauważyłem. Więc to już miliony nas ale, słuchają, ale, bo jak ale, na początku... Ale jestem ciekaw, czy faktycznie tak jest, nie? Czy, no ej, Facebook by mnie nie okłamał. Czy ten post, który dajesz teraz na przykład... Faktycznie jest zawsze 90% więcej niż ten poprzedni. Czy to tak po prostu jest, wiesz? Pomyśl, jakby to rosło. Jak na przykład no nie. kilka osób słuchało nas ten, za pierwszym razem, to 90% więcej. Kolejny post, jeszcze 90% więcej. Jeszcze kolejny post, jeszcze 90%. To już tak naprawdę trafiamy do Polski, Niemiec i chyba połowy Mozambiku Dok według Facebooka. Dokładnie, dokładnie. To by wyszło ponad 1000%. Nie? Jakaś świetna, świetna wielokrotność. E, dobra, więc ogólnie polecamy się. Wiecie, gdzie nas znaleźć. E, I chyba będziemy pomału kończyć. E, tak. Chciałbym podziękować gościowi za debiut w odcinku. Tak naprawdę pierwszy występ kiedykolwiek w podcaście. Dziękujemy. Tak. Mam nadzieję, że przyjdziesz do nas jeszcze kiedykolwiek. Dziękujemy. Też dziękuję. O okay. ile mnie zaprosicie. <laughs> Jej milczenie wyraża więcej niż 10 Ferrero Rocher. O kurczę, o kurczę. Eee, dobra, więc ja, ja już się nie, nie pytam, co będzie się działo po tym podcaście. Eee, ja idę z do pracy, więc. A, no, okej, okay, okej. Okay. Eee, dobra, więc myślę, że pomału kończyć. Moim gościem był Jacek Kaleta. No, na razie. Eee, Justyna Radziszewska, dobrze zapamiętałem? Tak, dokładnie. Miło było. Eee, ja miałem na imię, Christian Keunder, Usłyszycie się z nami, pewnie standardowo za tydzień. Pewnie w innym składzie, prawdopodobnie. Okej, okay, no i tyle myślę. Trzymajcie się. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.